Zmuszasz samego siebie do kombinowania, jak wykorzystać mechaniki gry, żeby, no, żeby zaliczyć tę grę. No to Albo to na powiem... przykład przejdę Pokemony samymi Magikarpiami. <śmiech> jest na, jest na YouTubie filmik, możesz sobie sprawdzić, ktoś przeszedł pierwszą generację całą samymi Magikarpiami. Wow, wow. To jestem pod, pod wielkim wrażeniem. ale to do, do, Od tego Magikarpa to musiało jakoś dosyć albo w jakimiś trikami go kodami sobie go uzyskać na samym początku albo Ale dopiero nie znaczy, no wiesz, od momentu kiedy mógł uzyskać, tak? Tak, od momentu kiedy mógł uzyskać i y, korzystając z innych Pokemonów wyłącznie tylko wtedy kiedy jest to absolutnie konieczne na przykład wiesz, żeby tam mhm. przepłynąć gdzieś, bo Hard nie może poznać Serw. wiedziałeś o tym? Nie, nie miałem do tego <śmiech> pojęcia on ma <śmiech> tylko jeden atak y, all, i on jest Splash i splash ale ten jego podstawowy atak jest chyba ileś tam procent słabszy niż u wszystkich innych Pokemonów i wow. da, da się, trzeba dobić wow. wszystkimi sześcioma na 99% a potem je wszystkie sterydami tymi ładować na zwiększenie ataku Alchemia Gier 2.0 Słuchacie audycji Alchemia Gier, czyli podcastu skierowanego do graczy, graczek i osób niebinarnych, które grają w gry, które o grach lubią rozmawiać, które o grach lubią myśleć i analizować je. Nie traktują ich tylko i wyłącznie jako formy rozrywki, ale również jako nowego medium, o którym warto yy, porozmawiać, podyskutować. Ja nazywam się Rafał Siciński ze mną jest Michał Ochnik. Cześć Michał. Cześć, cześć, witam. I dzisiaj porozmawiamy sobie, a Wy posłuchacie naszej rozmowy na temat poziomu trudności. Poziomu trudności, a właściwie samej, samej trudności, gier. Czy, czy gry są trudne, czy są trudniejsze niż były kiedyś, a jeżeli nie, to dlaczego tak jest? Myślę, że temat jest dosyć obszerny, jak zawsze. I nie uda nam się pewnie jakichś wątków do końca poruszyć, ale postaramy się, żeby to wypadło zgrabnie. No, zacznę od takiego tendencyjnego pytania. Michał, uważasz, że gry obecne są łatwiejsze niż te sprzed 10, 15, 20, 25 lat? Strasznie szeroko zarzuciłeś sieci tym pytaniem, ponieważ no, najpierw musielibyśmy się ustalić definicję, co to znaczy, że coś jest trudne. To znaczy, że jest trudniejsze w obsłudze, czy że wymaga większego skupienia, zaangażowania, uwagi, czy wymaga uczenia się większej ilości mechanik, czy uczenia się na pamięć tras. Każda gra jest, in, każda gra jest trudna albo łatwa na swój sposób i w różny sposób stawia graczowi różne wymagania. Z drugiej strony są, jest również pytanie o to, czy jest coś takiego, jak gra jest trudna. Nie ma, nie ma czegoś takiego, jak obiektywna trudność. Można jakoś precyzyjnie stworzyć jakieś kryteria, że coś jest łatwiejsze, coś jest trudniejsze, ale powiedzmy, że masz grę w zręcznościową i jest osoba, która jest lepsza manualnie, ma lepszą koordynację ręka-oko, lepszy refleks, a jest osoba, która nie posiada takich przywar. I dla tej pierwszej gra będzie łatwa, bo pasuje do jej umiejętności, a dla, dla drugiej będzie trudniejsza, wymagająca więcej zaangażowania. Z drugiej strony masz na przykład przygodówkę która wymaga szybkiego zapamiętywania kojarzenia faktów tworzenia, ekstrapolowania informacji, które dostajesz podejmowania decyzji na podstawie na przykład niepełnych informacji, ale z jakimiś wyraźnymi wskazówkami i w, ta, w takiej grze osoba, która jest, która ma te cechy lepiej wypracowane, dla niej będzie gra łatwiejsza, więc ludzie są różni i gry są różne, więc sama koncepcja trudności jest odmienna to Twoje pytanie, czy gry teraz są trudniejsze niż kiedyś. Na, na, na swój sposób tak, ale na swój sposób nie. Więc no tak miałem Zadałeś mi proste pytanie, na które miałem prosto odpowiedź, a ja oczywiście wszystko zagmatwałem. <śmiech> nie, to było tendencyjne pytanie, ponieważ od paru lat, myślę, że tak od połowy poprzedniej generacji, a może nawet troszeczkę jeszcze wcześniej, utarł się taki mit, że gry są łatwiejsze, że takie memy powstają, jak to, wiesz, samouczki yy, prowadzą cię za rączkę i zdobywasz co chwilę trofeum za to, że wiesz, że, za to, że skoczyłeś, za to, że strzeliłeś, nie? Yy, I to jest takie trochę krzywdzące, myślę, po pierwsze. Po drugie, yy, nawet jeżeli teraz siadamy do gry i załóżmy, że yy, jest to gra zręcznościowa, jakakolwiek, bierzemy pada, czy, czy siadamy przed kąpem, mamy klawiaturę, myszkę to jest y, większa szansa, że się od tej gry nie odbijemy, że ją przejdziemy powiedzmy jakieś dwa trzy etapy <śmiech> może jakiś rozdział nawet, nie? Jak sobie usiądziemy za pierwszym razem i się wciągnie mamy czas. Kiedyś było tak, że mogłeś dostać grę y, z różnych źródeł, ale powiedzmy sobie szczerze, że w latach 90., do których teraz piję. Mm. Zazwyczaj to były gry pirackie, więc zostawałeś grę i odbijałeś się bardzo często od niej, nie wiedząc absolutnie, co robić. I często nawet nie była problemem bariera językowa, bo nawet ten angielski w jakimś tam stopniu znałeś i rozumiałeś wszystkie komendy, rozumiałeś, co jest napisane na ekranie, ale mimo wszystko yy, poziom nie wiem, skomplikowania interfejsu, mechanik, czy nawet... Yy, bardzo wyśrubowany poziom trudności, bo to często było tak, że mieliśmy, wiesz, życia yy, Pixel Perfect skoki, a jak nie Pixel Perfect skoki, to były tak niedokładne sterowanie, że się często, mimo że się wydawało, że się skoczyło, to się nie skoczyło. Yy, powodowało, że po, powiedzmy, dwugodzinnej sesji z grom dyskietkę czy płytę yy, rzucaliśmy w kąt i już właściwie nie chcieliśmy do tego wracać. Jeżeli było samo zaparcie, jeżeli był czas, jeżeli nie było innych tytułów, to może się jeszcze raz spojrzało na tą pozycję i odpalało się ją, zawzięło się i może coś więcej uzyskało, ale ja tak pamiętam swoje doświadczenia właśnie po przeskoczeniu z Amigi na peceta że masa gier, które... bo miałem bardzo duży dostęp. Masa gier po prostu były odpalane tylko raz i już nigdy do nich nie wracałem. Dlatego ja mówię, zadałem takie tendencyjne pytanie e, i nie oczekiwałem tendencyjnej odpowiedzi. Czyli wywiązałem się ze swojego zadania. Hmm, oczywiście, oczywiście. Oczywiści. No to ulga. E, ale trzeba przyznać, że te pierwsze gry, tak obiektywnie, naprawdę, obiektywnie mówiąc, patrząc, to pierwsze gry były trudniejsze. Jak, masz jakiś pomysł, dlaczego tak było? Na ten temat są dwie teorie, o których można, które są na tyle dobrze uzasadnione i użytkowane, że można mówić, no, niemal jak o faktach. Pierwszą z nich jest fakt, że yy, kiedyś Twórcy mieli znacznie mniejszo, mniejsze y, możliwości, zarówno jeśli chodzi o precyzję w kodowaniu pewnych mechanik gier, jak i w obszerności, na, y, obszerności zakresu tych, tych gier. Na przykład y, gry nie mogły być bardzo długie, ponieważ nie mieściły się na nośnikach, na dyskietkach, na kadliczach, czy na czymkolwiek te pierwsze komercyjne gry wychodziły, te komercyjne gry y, domowe one nie, mogły, nie mogły, twórcy nie mogli zawrzeć w nich jakiegoś mnóstwa zawartości tak, które starczyłyby na kilka, na kilka godzin rozgrywki więc trzeba było tę rozgrywkę w jakiś sposób wydłużyć w jaki sposób najlepiej wydłużyć krótką grę dając wysoki poziom trudności niech gra będzie długa, niech gracz podchodzi do niej kilkanaście, kilkadziesiąt razy za każdym razem ucząc się, wyrabiając sobie nawyki, odruchy i w końcu po tych paru parunastu pracowitych godzinach tę grę przejdzie tego typu kompozycja była wymuszona, alternatywą było to, żeby gry były bardzo krótkie oferowały dwa kwadransy niezobowiązującej rozgrywki i zostawiały gracza z poczuciem, że zapłacił za produkt, który no da mu mniej, niż, mniej czasu spędzonego przy nim niż bilet do kina, dajmy na to, czy cena książki. Mhm. No to jest taki, jeszcze taki jest przykład, że był recykling asetów. Nie, na przykład taki no znany tak. przykład z Mario, gdzie była chmurka i krzaczek. To było to samo, tylko pokolorowane inaczej, żeby. Mniej zajmowało w pamięci ten temat. Nie, w, w ogóle to twórcy mm. wtedy, kiedy mieli przed sobą to ograniczenie, to wstawali na głowie i dokonywali małych cud cudów. Na przykład pierwsze gry z Final Fantasy potrafili, nie wiem, zamaskować sprite różnych albo przekolorowywać modele różnych postaci i mm -hmm, w ogóle dokładnie. jakoś tak mieszać, <grym> mieszać wszystko po to, żeby skompresować to, żeby jak najwięcej rzeczy umieścić w tej grze. No niestety. Y przy ograniczonej palecie Właśnie. przede wszystkim kolorów jeszcze Właśnie, to, to jest naprawdę wielki szacunek dla tych ludzi którzy no, próbowali dać nam, dać nam iluzję że dostajemy więcej niż to możliwe niż, że dostajemy no, dziś, dzisiaj jak wiadomo te, tego nie ma więc ale proszę najpierw o tej drugiej teorii która jest, otóż większość pierwszych gier dom, pierwszych domowych gier wideo stanowiła porty czy z gier na automaty, a jak wiadomo gry na automaty muszą zarabiać, a żeby zarabiać muszą być z jednej strony na tyle trudne by, by gracz no, nie przeszedł ich wrzucając jeden pieniążek, czy nie wiem pięciozłotówkę i przychodzi na jednym ciągu ale z drugiej strony nie mogły być aż tak trudne, żeby gracze się odbili od nich kompletnie, to chodziło o to żeby stymulować gracza tak kusić taką marchewką zawieszoną na kiju tak jak ten biedny osioł, który idzie przed tą marchewką i próbuje ją ugryźć i za każdym razem mu się nie udaje więc idzie dalej, tak samo gracze, no twórcy gier na automaty wykorzystywali te mechanizmy żeby w ten sposób wyciągać od graczy jak najwięcej pieniędzy i kiedy zaczęto przenosić te gry z konsol no z automatów na konsole domowe, które każdy gracz może sobie odpalić u siebie, we własnym domu, nie musi wrzucać pieniędzy, co ten, ta filozofia jeszcze przez pewien czas trwała i dlatego właśnie yy, yy, jest takie poczucie, że te gry były kiedyś trudne, ponieważ no wiadomo, ponieważ wszyscy byliśmy kozakami, przechodziliśmy, kurczę, Mario na jednym życiu, czy Kontrę z zamkniętymi oczami jedną ręką na jednym życiu, a teraz te dzieciaki nie wiedzą nawet, no, nie, nie potrafią przeskoczyć nie, w Megamanie z jednej platformy na drugą. By, by, była ta, był taki film na YouTube, widziałem, że yy, w każdym razie to jest bujda. Te gry nie były trudne, dlatego, bo my kiedyś byliśmy tak super, takimi super jastrzębiami rozrywki interaktywnej. One były trudne, bo musiały być trudne. Na początku musiały być trudne oraz dlatego, bo twórcy długo żyli w przekonaniu, że powinny być trudne, no bo, bo zawsze były trudne. Ja mam dwie anegdoty mhm. związane z tym. Pierwsza jest z tym podejściem twórców. To obejrzałem w jakimś dokumencie, już teraz nie pamiętam tytułu, gdzie wypowiadał się właśnie autor jakichś pierwszych gier na Atari, że one były rzeczywiście trudne. Mówimy o Atari tej konsoli 2600, tak? Tak. E, że one były trudne, ale to dlatego, że oni je robili sami tak długo, że oni je opanowali do perfekcji. Wydawało im się, że ci przeciwnicy poruszają się za wolno że y, nasz statek ma y, lata za szybko że y, przeciwników jest za mało no tak, I oni no rzeczywiście jak, jak się siedzisz pod... przy czymś to wiadomo że po, po, powoli przestajesz y, patrzeć na to jak osoba z zewnątrz tylko jak ktoś to spędzi na tym kilkadziesiąt godzin tworząc to właśnie dlatego mhm. teraz są y, grupy beta testerów y, przy większych mhm. tytułach mhm. żeby wyeliminować ten czynnik no przepraszam przerwałem ci nie, no to bardzo, bardzo masz rację no, zapomniałem właśnie o tych grupach beta testerów bo w, tej, w tym momencie miałem powiedzieć, że no to obecnie grupy deweloperów są tak liczne że już mają większe obiektywne spojrzenia, ale rzeczywiście wchodzą jeszcze beta testy yy, wchodzą yy, nie tylko takie wewnętrzne ale też otwierają przecież bety tak. na, na ogół społeczności i albo, można albo też... wydają niedokończoną grę i, tak. i y, y, y, y, wypuszczają łatki jak gracze się za bardzo skarżą yy -y, jest Dokładnie z tak naszych czasów Natomiast drugą mam związaną z automatami i z grą, którą wspomniałeś, chodzi mi o gryzora. kontra, a, aha. kontra dokładnie. ja przy tym spędziłem na Pekazusie e, mm, wspomnienia. Ja, ja pierwszy, pierwszy raz spotkałem się z tą grą na automacie. W jakimś hotelu byłem gdzieś, gdzieś na jakiejś imprezie u męża mojej szesnej. E, tak mi się wydaje I, I był w holu hotelowym stały automaty hmm, Nie wiem, czy to były chrzciny, czy komunia Kurczę, coś takiego to było e, I, i no, oczywiście dostałem pieniążki, żeby w recepcji kupić sobie Nie Grałem i ta gra była kosmicznie trudna Naprawdę, to była komunia, już teraz pamiętam komunia i ta gra była kosmicznie trudna Naprawdę, to było po prostu jakiś poziom Wiesz yy, nie, nie chodziło nawet chyba o sterowanie tak bardzo co po prostu O kurczę, yy, Szybkość przeciwników moja, moja reakcja była zerowa No nie wiem, nie, nie mam pola tego pojęcia Co ciekawe tydzień później usiadłem już do Pegasusa I na Pegasusie Na tych czterech życiach yy, Doszedłem do Czwartej planszy Eee, także dowiedziałem się po latach, że te płyty w tych automatach były podkręcane Że te wszystkie Mortal Kombat chodziły Te Mortal Kombat, Pani Sherry, Kalilaki, Dinozaury Chodziły na... Można było to podkręcić, poziom trudności wewnątrz gry Nie wiem, czy wszystkie gry dało się tak podkręcić Ale właściciele salonów mieli taką możliwość że jeżeli ktoś za mało tam wrzucał jakaś grupa już miała tak rozpracowane e, gry, że zajmowała automat i na niewielkim kosztem okupowała go kilka godzin no to był taki sposób że tam gdzieś od, od, od strony mm, technicznej można było na płycie podkręcić poziom trudności i to jest prawdą, bo później się spotkałem, po, po, po dwóch, trzech latach się spotkałem z taką sytuacją właśnie podczas na, gry e, w Capcom'owego -com, który e, w jednym miejscu był zdecydowanie trudniejszy niż w innym. I, no i po latach to do, dotarło do mnie, że oni mieli rzeczywiście te właśnie w tych takich miejscach, gdzie, gdzie był wielki ruch, to oni nie, nie, po pierwsze nie chcieli okupowania automatów przez grupy, yy, tylko żeby tam cały czas były wrzucane monety. Okej. Okay. <śmiech> Koniec dygresji. ciekawa dygresja. Nie wiedziałem o tym, chociaż no jak w ogóle zero zaskoczenia, jeśli o to chodzi. No, o, o, oczywiście, że właściciele knajp mieli takie mechanizmy do kontrolowania no, czy uczciwe, czy nie, to Nie jest... wiem, czy, czy właściciele knajpy, bo może to byli ludzie, którzy, wiesz, wstawiali tam automaty. Ja nie wiem, na jakich tak to odbywało się na przykład w hotelach. Czy to było, należało do hotelu, czy jakaś firma po prostu to tam wstawiała w ramach wydzierżawienia powierzchni 2 na 2 No, to so już, okay. już prawdopodobnie nie dojdziemy, ponieważ te automaty teraz już są raczej ciekawostką niż standardem. Yy, no, w każdy... Dobra, Siku, grałeś jakieś takie klasyczne, trudne gry, oprócz tej kontry, o której wspomniałeś? mhm. Mm Kurczę, no? Ninja Gaiden, yy, nie. Yy, Mega Man. No, no Oczywiście, że tak. No, Mega Man y to, to na pewno yy, bardzo, bardzo lubiłem tę serię. Yy, powiem tak, bardzo rzadko udawało mi się pokonać pierwszego robota. <laughs> Wiesz, żeby zdobyć moc, yy, to trzeba było pokonać tych pięciu, pię, pięciu przeciwników. I, I rzadko kiedy udawało mi się pokonać jeden level. E, tak... No, z, że, na tym na ży Kontra tak samo. Kontra nigdy tak klasycznie na czterech życiach nie przeszedłem. Um, może to jest kwestia y, tego, że grałem w, głównie w to jako dzieciak, ale od wielu, wielu, od mm, wielu, wielu wielu lat nie grałem w tą grę, ale nigdy nie przyszedłem. Zawsze tam na tych takich składankach 168 in one na Cardiż na Pegasusa. Yy, przechodziłem na, na jakieś większej liści, że nie wiem, czy 20, ale to raczej, raczej tak. Ja te, znaczy, no, no, to, to czy to nasze... tam kontra, kontra ten, czyli konami Code można było mhm. wpisać też, prawda? Ale yy, ciężko jeszcze powiem tak, cirkus była taka gra, która sprawiała no, pamiętam, wielką, wie. wielką frajdę i wielkie problemy. Mhm. To była taka, że... Czekaj, najpierw na lwie skakałeś przez ognistą mm -hmm. tak potem szedłeś po linie i przez małpy skakałeś. Tak, później była piłka chyba. Tak, Kurczę, piłka, już, już, piłka była już, trudna już. i potem jeszcze był ten, że się tak... Nie Konik wiem. był chyba, jeszcze tak, były. Były był trudny, jaki ten koń był trudny. O rany, tam trzeba ale w tym momencie ci nie powiem dokładniej, ja było, bo pamiętam, że ta gra mi sprawiała kosmiczne problemy, bo wiele gier z, z, z konsoli Nintendo było... jeszcze ona była uczciwa. Ona była trudna, ale uczciwa. Mhm. E, Okej, okay, mogę się z tym zgodzić. Była uczciwa. Dużo gier było uczciwych. Na przykład nieuczciwą grą, trudną, nieuczciwą grą to był Crash Bandicoot na, Playste na PlayStation 1. To była nieuczciwa gra. Tam... E, kurde, tam ginąłem non stop to, właśnie, tak, właśnie, że... to, to, jest, to jest dobry chyba motyw do pociągnięcia a czym się różnią gry trudne, które są uczciwie trudne? A... Ale to jeszcze chciałem powiedzieć o innej, jeszcze, jeszcze mam takie dwa tytuły, które, które chciałbym jeszcze wymienić z tych Dobra, to, gier. Ty, no, to, ty, to wiem, e... ja i mm, oczywiście nie mówię o grach takich wiesz typu, bo wiesz odbiłem się za, za strzela od Duny drugiej, albo od Populusa pierwszego. Od pierwszej cywilizacji, dopiero przy drugiej zapałem to, co tam chodzi. Ale jeszcze była taka gra na Amiga, którą ja osobiście um, uważam, że była poziomem dorównywała trudności grom z serii Souls. Nazywała się Sword of Honor. Byłeś tam ninjom shinobi Shinobim i. i podróżowało się po planszach po feudalnej Japonii, zdobywało się przedmioty, używało się ich, walczyło się z przeróżnymi przeciwnikami, a to z innymi ninja, a to z samurajami, a to z bardzo mocno uzbrojonymi samurajami, wiesz, te gigantyczne zbroje. I tak, tam były jeszcze różne pułapki strzelające z shilukenami posągi, no kurde, takie masa czy była. Gra była świetna, do tej pory pamiętam muzykę, jaka, jaka towarzyszyła, intro, hmm. ale była cholernie trudna. I hmm, nie tylko dla dzieciaka, który dostał w tym 90, e, trzecim, czwartym roku Amiga na komu, Ale. Również dla, dla dorosłych, którzy, którzy próbowali z tą grą się mierzyć, bo to był jedyny oryginalny tytuł, jaki miałem. Nie, dwa miałem, jeszcze miałem jeden. Ten jest zresztą trudny, Arni taka gra. Nawet nie wiem, kto był twórcą tej gry, tego Arniego, ale ona też była trudna. Ale właśnie... Sword of Honor było, było bardzo, bardzo trudne i, i, i sprawiało masę satysfakcji. Gra i pokonanie już jakiegoś przeciwnika to w ogóle było e, coś. Natomiast e, to, to, co powiedziałeś, e, czyli. Czym się różnią trudne gry e, Trudne uczciwie? gry dobre, Odnaczy... uczciwie tak, tak, tak. No to pociągnijmy ten temat. No dokładnie. Ja, ja, jaka, ciebie, jaka jest według ciebie najbardziej nieuczciwa, jeśli chodzi o trudność gra, jaką grałeś? O kurczę, dużo tego było. Tych takich gier, które, które gdzieś mnie pokonały. I ciężko mi też powiedzieć, czy, czy były nieuczciwe, czy były uczciwe. Bo... Ale powiedzmy, że zatrzymajmy się na tym kraszu, bo pamiętam krasza jako źródło wielkich frustracji u nastolatka. Miałem 13 lat, jak w niego grałem, i, i przyznam się szczerze, że nigdy tej gry nie pokonałem, ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej części. Były tam, nie wiem, czy. czy czy to była kwestia niedopracowania, bo to no to robiło i nie chcę, ich, nie chcę ich podejrzewać o to, że oni nie dopracowali gry, bo wszystkie inne tytuły, które od nich grałem, były super zrobione, natomiast Crash, nie wiem, czy tam, to, czy tam był Pixel Perfect skok, czy, czy, czy, czy, czy ja po prostu czasowo nie, nie potrafiłem tych gier ogarnąć, bo to może było trzeba bardzo mocno zgrać czasowo pewne skoki, no nie wiem, nie mam pojęcia, ale dla mnie tam ta gra wtedy wydawała się nieuczciwa i jeżeli, kiedy byłem bliski rzucania padem, to właśnie przy graniu w krasza. Bo tak powiem szczerze, nigdy nie rzucałem padem. Bo właśnie, ja chciałem na samym początku zapytać o to, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się rzucić padem z frustracji? Nie, frustracją. nie, nie, absolutnie, absolutnie, ja bardzo do tego... A, e, te pady chodzę. są drogie, teraz cholernie to przecież... <laughs> no to swoją drogą, <laughs> ale, ale nawet wiesz, ale... Mm... Nie, nie, nie miałem takiej sytuacji, żebym był tak sfrustrowany na grę, żebym żebym rzucił czymś Dobra A ostatnio grałem całkiem sporo w trudne tak, tak, no y, gry powiedzmy, że one są trudne no ale czy one są trudne, no to to, to, to subiektywne No właśnie, czy y, ja otworzyłem sobie teraz ja, nie, nie na stronie takiej, otworzyłem sobie na stronie y, TV Trops być może słyszałeś, mm -hmm. bardzo, bardzo pożyteczne narzędzie dla takich y, badaczy kultury popularnej jak my. Aha. Y, otworzyłem ją sobie na stronie y, prezentującej trop fake difficulty, czyli y, w jaki sposób gry wideo y, tworzą właśnie nieuczciwą trudność dla graczy. I, y, jest to bardzo fajny spis naj, najczęstszych rzeczy, w jaki sposób gra jest nieuczciwie trudna. Mm -hmm. Mamy tutaj y, Technikalia, to znaczy, że gra jest trudna, ponieważ jest niedopracowana. W jakiś sposób twórcy źle zbalansowali. Chcieli dobrze, ale na przykład zabrakło im talentu, czasu, pieniędzy czy czegokolwiek na, na to, żeby, no, żeby gra po prostu była taka, jaką chcieli. Po prostu mhm. bugi, bugi. Dalej. Rez, rezultat działań gracza nie jest uzależniony od jego działań czyli jakaś losowość tak, los, losowość, która wiesz y, robisz coś, ale niezależnie od tego od, niezależnie od twoich umiejętności czy od twojego poziomu, czy czegokolwiek nie masz wpływu na, na to, jaki będzie rezultat twoich działań mhm. y, dalej y, odmowa udzielania kluczowych informacji co zrobić, żeby y, no, popchnąć grę dalej do przodu na przykład, y, nie wiem, w przygodówkach no przygodówki to tak no to właśnie w ogóle... tu sam pomyślałem ale, ale, no ale też były... na przykład gry RPG, które na przykład nie mają takich y, czytelnych znaczników misji i każą ci się domyślać czegoś. O, to, to dobrze zrobione, to ma swój urok, to okej. Okay. Mm -hmm. Ale czasami wiesz, w jaki sposób gra po prostu nie dostarcza ci czytelnych informacji, co masz dalej zrobić i nie wiesz co robić. Błąkasz się, chodzisz i wiesz... No tego na przykład obiektywnie gry Sierry, te polisquesty i tak dalej były uważane za gry bardzo trudne, bo tam yy, gra w żaden sposób nie sygnalizowała, że możemy zginąć wielokrotnie. Nie wiem, czy, czy, czy zdarzyło Ci się grać w tamte gry? Ja taki yy, okres One chyba były, czasu, były że... kiedyś niektóre dodawane do komputer świat gry i całkiem możliwe, że na moim wczesnym etapie mojej growej edukacji parę z nich, no parę z nich się spotkałem, ale nie, nie pamiętam szczerze mówiąc no to tam, ja tak słabo też pamiętam to był kilka lat temu, ale też taki był moment yy, właśnie wiesz, jakieś wakacje powiedzmy i miałem przez kolegę, którego poznałem dostęp do, do tych tytułów jego ojciec był wielkim fanem przygodówek. No i oczywiście w pierwszej kolejności, no to zobaczyłem, że jest napisane polis ja mówię, chcę to, nie? I te polis questy były okropne. To były gry, gdzie gra w żaden sposób nie mówiła... Znaczy, to, to były zupełnie inne czasy, bo teraz mm, gry są często takie bardzo bezpieczne, że już sygnalizują pewne szale, Wiele czynności, które mogliśmy tam zrobić, powodowały koniec, game over, no. Co było mega frustrujące, z perspektywy no, tej, tego czasu teraz jak się myślę sobie o tym to, to dla mnie wtedy to musiała być katorga dokładnie ja to przyjmowałem jakoś miarę spokojnie ale. dobra, co my tam jeszcze mamy na tej liście Mamy, y, że y, rezultat działań gracza y, jest, y, jest obliczany na podstawie rzeczy których y, on nie był świadomy znaczy, że y, y, robisz coś nie jesteś świadomy, mm -hmm. że na przykład teraz zamykasz sobie drogę do jakiegoś sekretnego levelu y, z sekretnym przedmiotem, którego już nigdy więcej nie zobaczysz, a on nie jest... No, albo w ogóle, że robisz coś i już nie możesz go skończyć no właśnie. bo też były takie przypadki niejednokrotnie no. Znaczy, no można się niby kłócić, że to jest trochę jak w życiu, że, nie, że czasami nieświadomie zamykasz sobie pewne opcje, ale to jest no, gry wideo to nie życie, więc y, gry wideo to pewien system, który ma nam... Y, no, o, o, o tym, do, do czego służą gry wideo, to jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy, bo temat jest ciekawy. No dalej, o, ostatni punkt, że gra wymaga od gracza użycia y, umiejętności albo wiedzy, które są y, nieintuicyjne. Nie tego tego akurat czekaj, może tutaj... Jakiś... Ja to w miarę rozumiem, bo dobrze skonstruowana gra, yy, przy, to, to wiesz, to musi mieć, yy, Czy wprowadza nie... nową mechanikę, no nie, wprowadza jakąś nową mechanikę, ją przedstawia, później ją rozwija, a później robi taki, wiesz, gimik, że ją yy, jakoś troszeczkę przerabia, ale to jest cały czas w ramach tej samej mechaniki, mamy taki, wiesz... W Portal 2. Nie, ale wiem, o co w, to, o to tak, w tej chwili chodzi. Ty mówisz właśnie o Portalu 2. On, ta gra w idealny sposób właśnie robi to, o czym ty mówisz. Najpierw przedstawia ci pewną mechanikę, a potem, kiedy ty już się z nią oswoiłeś, to zaczynają się eksperymenty z tą mechaniką. Tak krok po kroku coraz bardziej złożone rzeczy i to jest bardzo satysfakcjonujące i zawsze jest bardzo czytelne. No i cza czasami, nie wiem, mi to akurat narzuca na myśl czasami zły design poziomów. Powiedzmy, że wchodzisz, mm. do, wchodzisz do pomieszczenia i tam jest drabinka, Mhm. i tyle. I ty podchodzisz do tej drabinki ona jest nieinteraktywna, nic się z nią nie da zrobić. I frustrując, wiesz, robisz backtracking, łazisz, łazisz, bo potem po 10 minutach wracasz do tego samego pomieszczenia, okazuje się, że tam jest jakaś płytka, którą trzeba przesunąć, żeby otworzyć ukry ukryte w ścianie drzwi. To jest mhm. zły design, który źle ci komunikuje, co masz robić i właśnie w ten sposób gra jest trudniejsza, chociaż w, no nie powinna być tak trudna znaczy, to jest właśnie taka nieuczciwa trudność Mhm yy, Okej okay. tylko wiesz co yy, to czy nieuczciwa trudność, znaczy wiesz co ja tutaj akurat myślałem raczej o czymś co jest doskonale znane wiesz, z gier Nintendo z gier Mario właśnie gdzie yy... Ta TV Trops jest trop, który nazywa się Nintendo Hard o bardzo trudnych grach taka teoria tworzenia gier według e, Koiciego e, kurczak jak Nie, nie, nie. E, Hayashidy. Mm, wiesz co, ja tą informację mam sprzed paru lat z takiego, takiego vlogera, youtubera, e, recenzenta gier łódzkiego Kwaza e, i on e, stworzył bardzo fajny... Mm, Filmik na, o, o, o grze Mario Maker, ym, gdzie właśnie przedstawiał tą teorię tworzenia poziomów yy, opartą na, na tych, tych, tych, tych wszystkich przemyśleniach game designera Koiczego Hayashide, To ma swoją nazwę, to ma swoją nazwę, ale kurczę, blade, no wiesz co, w tej chwili już to tyle lat temu yy, oglądałem. Yy, i, I jakoś teraz nie, nie, nie, nie mogę sobie, powiem szczerze, znaleźć, bo, bo aktu, aktu, aktywnie szukam tego. Mm. Ale... Opowiedz, o, o co tam chodziło, tak wiesz? No bo tak, co powiedziałem, się. że wprowadzasz mechanikę, wprowadzasz mechanikę, którą. A, e, sposób później... uczenia się. To, to, to, to wiesz, to ja chyba też to widziałem. To było na podstawie pierwszego poziomu Super Mario Bros. Że wiesz, że yy, yy, najpierw jest pokazane, Znaczy, że tak, masz w pewnym momencie przepaść, nie? i ta przepaść jest otoczona takimi, yy, taką jakby wyskocznią i takim opadem taka jakby lambda jest narysowana nad tą przepaścią yy, ale wcześniej żeby, za, żeby nauczyć gracza w jaki sposób yy, yy, przeskoczyć przez to bo to jest yy, no, do, dość wcześnie, na dość wczesnym etapie gry kiedy gracz jeszcze yy, prawdopodobnie nie jest zaznajomiony ze sterowaniem i z mechanikami grania no, yy, wcześniej no idzie, się... idzie, idzie... Ku... idzie Gumbas, czy tam kupa i trzeba na nie przeskoczyć w skok, żeby ją zabić, tak? Tak. No to tak to właśnie o to mniej między... no więcej tak, chodziło. I wprowadzanie wiesz kolejnych, yy, że najprawdopodobniej się wtedy uderzy głową w murek, który, z którego wyskoczy grzybek, który się złapie, urośnie się i właściwie nie trzeba, nie trzeba niczego tłumaczyć. O, i to jest jeszcze war, warte wspomnienia, bo tutaj mamy, yy, fajnie w, w taki jeszcze zrobiliśmy taką voltę i yy, jeszcze chciałem wrócić, dlaczego kiedyś nam się gry wydawały, że były bardzo trudne. No właśnie tego, że nie wszystkie były Od strony tej game designerskiej Tak, tak świetnie pomyślane jak Mario Super Mario Bros Pierwsze, tylko no, Robili to zdecydowanie mniej Często utalentowani ludzie, którzy mm, Nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach Też nie wszyscy są tacy dobrzy jak twórcy Mario Ale no już Okej, no, okay, no to, to, to prawda To się muszę zgodzić, że, że wiele, wiele osób Nie jest Natomiast do czego zmierzam? Kiedyś gry były przez nas, przez nas, no tak mówię, przez nas, ale przez powiedzmy ogół graczy, pozyskiwany w sposób nielegalny. Do pewnego no, czasu to nie nas, było Przez regu... nas, przez nas, nie, nie, nie musisz się tu. No, no, no, e... Sasał nie mam czystego sumienia. Na szczęście teraz jest Steam i mam trochę czystsze. Tak, tak, ale mm, nie chcę mówić, że wszyscy gracze grali nielegalnie, e, ale. Gro, większa, większa część grała I, yy, i powiem tak yy, Gry oryginalne zazwyczaj miały instrukcję obsługi mm -hmm. Gdzie była wyjaśniona klawiszologia Gdzie były wyjaśnione pewne niuanse fabularne Ale też były yy, wyt wytłumaczone pewne mechaniki <śmiech> I na przykład ja Miałem taki symulator lotu Retaliator się nazywał chyba który, który miał wiesz jakąś skomplikowaną klawiszlogię a yy, miałem taki moment, że po obejrzeniu Topgana, oczywiście chciałem sobie polatać i, i odpalałem tę grę i kurczę zawsze ta, ta klawiszlogia mnie pokonała, wiesz jeszcze wystartować to potrafiłem, załapałem czym się tam dodaje ciągu i, i, i czym się podnosi te klapy żeby je podnieść yy, i wiedziałem też jak schować podwozie ale yy, już wylądować nigdy nie potrafiłem co, co więcej, nie potrafiłem zazwyczaj tej pierwszej misji przeżyć, bo tam można było odpalać flary, rzucać jakieś śmieci, wystrzeliwać rakiety, rzucać bomby, bo oczywiście mieliśmy cel. Kurczę, ta gra pokonała mnie tak naprawdę mm, klawiszologią, której nie miałem. Ona była dla mnie strasznie trudna, yy, ale nie miałem żadnej podkładki, która by mi powiesz, postawić sobie, mogłem i, i przeczytać dużo. dużo gazet komputerowych w tamtym okresie pomagało graczom. Rysowało, dawało mapki na przykład, nie? Eee, Ja pamiętam w świecie gier komputerowych były takie śmieszne mm, tekturki dokładane z klawiszologiami, które można było wstawić tam, wiesz, za tą eee, część numeryczną, a tak pasowało, że się wkładało tą, tą, tą tekturkę za część numeryczną I jak się grało, to miało się tą całą klawiszologię czy to do jakiejś gry FPP czy do jakiegoś simulatora lotu, gdzie były te podpowiedzi klawiszowe. Kurczę, no... Były jakieś takie ułatwienia, ale generalnie gry dla mnie w dużej mierze podejrzewam, że były łatwiejsze, gdybym wiedział, o co w nich chodzi. Teraz wrócę do tego samego na początku te, tych memów, co są teraz te gry takie łatwe, że są samouczki. Kurczę, te, te samouczki zastępują właśnie te papierowe instrukcje. To, że... instrukcje zgubisz, kółko. a... Po... A tak. i sam łuczka nie zmienisz Wciśnij kółko, żeby kucnąć, nie? Wciśnij R1, żeby zaatakować, wciśnij R2, żeby zaatakować mocno. To są, to są właśnie, to, to, to jest, yy, to wyszło właśnie od tego, co, co, co, co, co zaczynało się na, na, na drukowanych książeczkach, często bardzo fajnych, często bardzo klimatycznych pisanych, wiesz, jakieś RPG to było pisane, wiesz, w klimatycznym języku zdobienia, rysunki ja pamiętam moje oryginalne Diablo, bo to miałem... Ja, ja miałem to pamiętam jak pożyczałem sobie te instrukcje do Warcrafta od, no, od kolegi mm -hmm. bo on miał ory oryginała, żeby sobie poczytać przed snem, tak jak tak, wiesz, takie fantazy mm -hmm. dla bogich trochę <laughs> Ale to, to były, wiesz, świetne rysunki, świetne... No. To, to, to było, Fajna rzecz, to nie, fajny gadżet tak, fajny gadżet. E, o, oczywiście, no to później to już, wiesz, to, to w ogóle polskie wydania gier już w ogóle poszły w taką stronę, to, to, które, wiesz, miały koszulki, książki, mhm. opowiadania Jakuba Ćwieka dodawane do... Tak, do... tak, to, to, to, to yy, widać, że pewne rzeczy załamują się pod własnym ciężarem w pewnym momencie. <śmiech> tak, ale... Mm, te, te, te ułatwienia na początku wszystkich tych, tych dużych tytułów te bardzo często trywialne idiotyczne samouczki wiesz yy, często wybijające z imersji Wrócę do naszego ulubionego Immersive Sima, czyli do Dishonored. I pamiętasz... Myślałem, jak... że powiesz Skyrim. A nie, nie, nie, bo to jest, to jest sandbox, ale mówimy o... Wiem, Peter wiem, Reim. wiem, no dobra. Znaczy to... I... Pamiętasz, że tam był atak na, na tą dziewczynkę, bo, bo najpierw yy, tak. jesteśmy, jesteśmy w tej mhm. altanie i nagle się pojawia komunikat. Wciśnij, nie wiem, tam L, R1, żeby zaatakować, R2, żeby zablokować, nie? Tak po prostu... Z tyłka wyciągnięte informacje yy, i rzeczywiście z perspektywy gracza to było ok, bo do tej pory nie używał tych mechanik i to było fair, ale yy, podobno gramy, wiesz zabójcą, na, na, na, na, największym killerem na dworze królowej i yy, yy, i często te, te, te takie właśnie samouczki, one wybijają z imery... Bo są źle wplecione w fabułę. Po prostu one, one są kontrintuicyjne, jeśli chodzi o fabułę. Na przykład, tak jak ty tutaj mówisz, że Korwo jest przecież takim super wymiataczem, naj, najpotężniejszym wojownikiem w całym królestwie, ochraniarzem tej cesarzowej i nagle trzeba mu pokazywać jak, jak się chodzi, czy, coś takiego, mm -hmm. ale to, to można zrobić też na dobre sposoby, na przykład w pierwszym Jasne. Mirror's Edge jest taki motyw, że główna bohaterka wraca na ulicę po rekonwalescencji mm -hmm. i jej koleżanka pomaga jej przypomnieć sobie te wszystkie ruchy i to tam akurat bardzo naturalnie wychodzi, ale, mm -hmm. ale Mirror's Edge to jest bardzo przyjemna gra w ogóle, no dobra, przerwałem ci mówiłeś o... No ale to jest jeszcze jeden, właśnie jak powiedziałem, jeden z tak wydaje mi się z powodów, dla których Gry dawniej były trudniejsze Bo po pierwsze graliśmy bez instrukcji A po drugie te instrukcje były na papierze A nie były w grze Często lądowaliśmy od razu w wirze wydarzeń wiesz, mhm. byśmy rzuceni Tak naprawdę wydaje mi się, że dopiero PlayStation mm, Pierwsze W jakiś taki bardziej e, Rozsądny sposób Podeszło do wprowadzenia Samouczków do, do gry Do tego, żeby te gry były bardziej przyjazne tak, ale to można podsumować też... w ten sposób, że kiedyś twórcy nie umieli robić gier, a gracze nie umieli w nie grać. Dzisiaj nic nie się nie, nie zmieniło, się... ale po prostu <śmiech> mamy znacznie więcej tradycji tej gry i wiemy. Ojej, nie, nie chcę się tutaj Nie się z tobą, bo wydaje mi się, że to jest inny problem. Teraz z gry trafiają do zdecydowanie szerszego grona odbiorców. Załóż <śmiech> że. <śmiech> po pierwsze kiedyś były gry o wiele bardziej niszową rozrywką i. No tak. E i często ci ci kolesie w w tych filmach amerykańskich, co wiesz, posiadywali w salonach i, i, i byli tak w tych filmach pokazywani jak energi, nerdzi, geeki, nie? Takie spychani mhm. takie, tak na margines tych fajnych dzieciaków z liceum, czy tam z, z nie wiem, czy to high school, czy, czy tam school, elementary nie? school Elementar w, Ameryce. w Wielkiej Brytanii, high school w y, Stanach Zjednoczonych, a mhm. na odwrót, na odwrót. E, dlatego to, to było do mniejszego grupy, grona odbiorców często, może tak się wydaje, były dlatego można nawet były trochę cięższe, bo, bo mniej ludzi, ludzi to, to po to sięgało natomiast <coughs> teraz masz gry do, do, no wiesz, to są miliony egzemplarzy no to są, to są miliony egzemplarzy miliony, kilkadziesiąt milionów egzemplarzy sprzedanych w konsol yy, w, ciągu, w ciągu roku, to są yy, generacje, które PlayStation 2, nie wiem, 100 milionów, 150 milionów miało sprzedanych, to są to są olbrzymie ilości softu do tego i, i to, to wiadomo, że to nie trafi gra do, do, do wszystkich posiadaczy tej konsoli ale yy, załóżmy, że musisz zrobić tak, tak grę, że ona trafi do hardcora, do osoby, która gra powiedzmy w 50 tytułów rocznie ale też do osoby która zagra w tą pierwszą swoją grę to będzie jego pierwsza gra to będzie jakieś dzieciak, który dostał na na, na to, że, dostał, że, że zdał do, z drugiej do drugiej klasy no nie, albo yy, dostał na urodziny tą konsolę albo po prostu będzie facet, który dostał konsolę z grą od swojego kumpla, bo yy, rozwiedź się z żoną, ma 40 lat i mówi, nie mam co robić wieczorami no nie, już mi się Netflix znudził, to, to słuchaj moją mojego Xboxa 360 masz, masz tu parę gier i on odpali Gears of War pierwsze, to będzie jego pierwsza gra Oprócz Tetris'a na Kibelku, nie? Mhm. Yy, to tak jeszcze mi się tak wydaje, że to, to dlatego wtedy gry były trudniejsze. Te, nie, ty generalnie bardzo ciekawy wątek poruszyłeś, ponieważ to jest dość znana zasada, że. Yy... O, o, powiem ci o pewnej hipotezie, z którą się spotkałem mhm. i która jest bardzo ten. Yy, bardzo mi się spodobała i myślę, że ona też yy, znajduje sprawdzenie po pewnej modyfikacji w tym, o czym rozmawiamy teraz. No dobra, no to mówię. Ciekawe, czy uda mi się to sensownie ubrać w słowa. Gen generalnie wygląda to w ten sposób, że jeśli robisz coś, rozkręcasz jakiś biznes medialny, powiedzmy, nie wiem, tworzysz serię komiksów dla kogoś, to jeśli celujesz, to w małą grupę w, wiesz, jeśli to jest sprofilowane pod jakąś małą grupę, na przykład, hmm. ja fani, fani komiksów science fiction, yy, albo, nie wiem, fani komiksów steampunkowych, to to może być bardzo, yy, może i nawet powinno być bardzo skomplikowane, te wszystkie komiksy powinny nawiązywać do siebie nawzajem, żeby zmusić tę małą grupkę yy, do kupowania masy tych rzeczy, do obligowania ich do kupowania masy różnych rzeczy, żeby z nich jak najwięcej wyciągnąć, bo to jest mały rynek, ty go nie powiększysz, więc y, musisz y, iść w taką autoreferencyjność, żeby z tej małej niszy wyciągnąć najwięcej jak to tylko możliwe. Z drugiej strony, jeśli tworzysz coś jak piezne Wojny, albo jak, nie wiem, jak współczesne filmy Marvela, to musisz postępować odwrotnie, to wszystko musi być y... oczywiście, oczywiście musi być jakoś tam spójne, żeby za zadowolić tę małą grupkę nerdów, która wiadomo w internecie jest zawsze najbardziej hałaśliwa, Chod y, ale walisz to do wszystkich ludzi na świecie, i musisz zadbać o to, żeby to było dla nich dostępne. Dlatego te, ta autoreferencyjność musi być stonowana. Myślę, że jeśli chodzi o gry wideo, też to można odnieść do tego, co ty mówiłeś, że wcześniej właśnie gry były taką niszą swego rodzaju, były dla małej grupki i żeby tę grupkę przyciągnąć i zatrzymać przy sobie, one musiały być trudne, żeby stanowiły wyzwanie, żeby w ten sposób jakoś przywiązywały do siebie. Z drugiej strony, jeśli walisz do normików tak jak, tak, jak to ma miejsce teraz z tymi wszystkimi GTA, Call of Duty i tak dalej, to te gry muszą mieć niski próg wejścia. Właśnie to chodzi o progi wejścia. Jeśli, jeśli, robisz dla, jeśli robisz na mały rynek, to yy, wysoki próg wejścia jest ok. Jeśli robisz na duży rynek, na yy, wiele osób, to mm -hmm. niski próg wejścia jest yy, dla ciebie optymalny. To wszystko z biznesowego Jasne. punktu widzenia, ale no wiesz, w dzisiejszych czasach wszystko jest z biznesowego punktu widzenia. Pewnie. E, dobra, to ja jeszcze znam się to samo pytanie, które ty mi zadałeś. Mm -hmm. Czyli. Hmm. Czy pamiętasz takie, właśnie, strasznie trudne gry, które, które sprawiały ci masę problemów? Oj tak, ja byłem szczęśliwy... Masz gdzieś wypisaną listę? Nie, nie, ja jadę z pamięci, ale to jest okay. wiele gier. Moją, moim takim klejnotem, jeśli chodzi o te gry, jest Little Nemo in Slumberland na, grę, kojarz, na Pegasusa, grę. Mhm. tak? Ona miała, ona miała strasznie fajną mechanikę, ona była dobrze zrobiona, miała strasznie fajną mechanikę y, y, karmienia różnych stworków y, cukierkami, potem te stworki zasypiały i można było wskoczyć do tego stworka i się przyjmowało jego moce, jego postać. Mhm. Na przykład y, miałeś to, y, bo twoja postać była takim małym chłopczykiem, który sobie lata po, y, no, po różnych poziomach, które reprezentują jego sny i na, na tych poziomach są różne zwierzątka, które, nie, niektóre z nich są przeciwnikami, takimi klasycznymi, że cię atakują inne no, oprócz tego, że są twoimi przeciwnikami, czyli że jak na, na nie najdziesz, to y, tracisz życia, tra, tracisz tych zdrowia, mhm. ale można je obłaskawić, czyli rzucasz im parę cukierków, one zasypiają i wtedy jak na nich wskoczysz, na przykład wskoczysz na żabę, możesz pływać i bardzo mhm. wysoko skakać, albo nie wiem, wskoczysz na goryla, to jesteś silny, możesz tu z przeciwników łatwiej y, albo no i generalnie w ten sposób gra różnicowała. I ona była strasznie... Coś, co wykorzystało Nintendo ostatnio w Mario e, Odyssey, tak? Czyli... No, wiesz, wiesz co? Można to można to porównać, ale to chyba była gra od Konami. E, no tak, co tak. Jest tak, tak od Konami ja no, po tak, 2016 tak, roku, tak, przepraszam. Capcomu A, Capcom, to dobrze. Chyba. No to nie, nie, nie. Chyba to było Capcomu e, co ciekawe w ogóle, gra na podstawie serii komiksów, nie? Historii mm -hmm. obrazkowych. Nie. nie. Bo właściwie to na podstawie historii obrazkowych powstał yy, yy, film animowany, mm -hmm. a na podstawie tego filmu powstała gra. Aha, okej okay. to jest taka wiesz, popkulturowa ludzka stonoga. Mm -hmm. No dobra, ale wracając do poziomu trudności, ta gra miała dwa pierwsze poziomy ba bardzo łatwe i one bardzo fajnie yy, yy, pokazywały graczowi, w jaki sposób grać, jak, jak priorytetyzować pewne działania czego używać, czego nie używać, tak otwierały trochę pole do eksperymentów, a potem się robiła super trudna. I ona była trudna na ogół w uczciwy sposób, ale często też w dość nieuczciwy, czyli że na przykład, nie wiem, przeciwnik się cały czas się respi w tym miejscu, w którym ty się znajdujesz. I wiesz, ty, ja, jaki byś nie miał, jakiego byś nie miał refleksu, to nie unikniesz trafienia. No i to, to jest taka chyba najtrudniejsza gra, ja ją ukończyłem tylko raz, już na emulatorze, na PC-cie właśnie korzystając z dobrodziejstw tego, że emulator daje Ci możliwość zapisania rozgrywki w dowolnym momencie, więc nie. no taką grą jest Kabuki Quantum Fighter to jest taka metrowidania taki protoplasta trochę Matrixa że wiesz, wielki wirus zniszczył świat Ty się zgrywasz do tego wirusa i jesteś tam jako tancerz Kabuki, japońskiego tradycyjnego teatru i pod tą postacią walczysz w takim trochę schizofrenicznym y... Ale to też jest Nintendo NES-a, tak? Tak, tak, z... ja tak cały uh -huh. czas mówię o grach z nes bo to, to jest moje no, growe dziedzictwo uh -huh. i ona też była bardzo, bardzo trudna y... i jeszcze z tych trudniej... z najtrudniejszych, jakie grałem Ninja Gaideny to uh -huh. muszę je wymienić, to są legendarnie trudne gry i one sobie zapracowały na tę legendę, Tak naprawdę trzeba się uczyć na pamięć przewidywać wszystkie kroki z PC-owych, Ostatni Cuphead, mhm. który mnie bardzo urzekł swoją animowaną estetyką i on też jest uczciwie trudny. I z tych najtrudniejszych to już chyba tyle. W Dark, Soul, Dark Souls się nie, nie tykałem. Znaczy tyknąłem się chyba bodaj dwójki, ale odbiłem się szybko, bo grałem w porta na peceta, a nie miałem pada, więc no, na nie niespecjalnie dobrze mi szło. Okej. Okay. Hmm, wiesz zapytałem bo, bo tak wiesz o, o, te, o te gry takie trudne bo <śmiech> hmm, bo jest jeszcze coś takiego oprócz tego że gry są trudne trudne co jeszcze jest później poziom trudności który możesz sobie w grze podnieść i też chciałbym o tym z tobą porozmawiać eee, ale skoro wspomniałeś o, o Soulsach to ja jeszcze chwilę powiem bo ja akurat w Soulsy grałem i eee, hmm, czy to są one są trudne te gry hmm, w takim pierwszym kontakcie ale ja ich tak bardzo te, trudnych nie uznaję Zacząłem w ogóle od Bloodborne'a I yy, zacząłem w, w marcu tego roku Był za darmo w, w subskrypcji na Playstation yy, Stwierdziłem, że czemu nie yy, Spróbuję I po pierwszych 4 godzinach yy, Załapałem o co tam chodzi I przyznam się szczerze, że ja tam tak często nie ginąłem, jak na przykład grając w nie wiem, Uncharted. Na tych wyższych poziomach trudności. A dlaczego grałem w Uncharted na wyższych poziomach trudności? Do tego jeszcze wrócę, ale... Kurczę, no, Bloodborne potrafię... Czy, czy w Soulsach, jeżeli, jeżeli gram ostrożnie, jeżeli się uczę przeciwników, jeżeli gdzieś tam blokuję tą swoją tarczą, to potrafię... Potrafią być fragmenty nawet godzinne, gdzie ja nie ginę. Oczywiście zazwyczaj pierwsze podejście do bossa kończy się zgonem, aczkolwiek w tej y, drugiej części było kilka takich bossów, którzy y, nie sprawili mi żadnych problemów. Ale przyznam się szczerze, że nie grałem w jedynkę, która jest podobno bardzo arcytrudna. I y, y, to jest taka gra, która wymaga bardzo mocno y, czytania gry uczenia się jej, czytania jej czytania w sensie czytania tekstów w grze czy, czy nie czytania obserwacji ruchów, mechanik, obserwacji tak? przeciwników, obserwacji ich ruchów obserwacji ich zachowań oni zazwyczaj sygnalizują w jakiś sposób swoje ataki które musisz sparować, zablokować ewentualnie zrobić rolkę i uciec, bo no nie będziesz w stanie tego zablokować poza tym ona jest naprawdę daje graczom ułatwienia postaci tej możliwości przyzwania towarzyszy do, do, do walki um, oni są odsyłani po pokonaniu bossa, w związku z czym um, um, ja doszedłem do takiego etapu w Bloodborne, bo w Bloodborne poświęciłem tam kupę godzin, to było, to bo właściwie w tym roku prawie nic nie grałem oprócz w tam serię um, grałem tylko w dwie serie właściwie, jak i Soulsy i Bloodborne i no teraz God of War jakiś czas temu Ee, ale mm, do tego etapu doszedłem, że wiesz, że pierwszego, pierwsza z tego bossa pokonywałem przyzywając mm, kogoś do pomocy, a później cały czas czekałem, żeby ktoś mnie przyzwał, i sobie dołączałem do jego gry, żeby y, dalej móc sobie pobawić się już po pierwsze z większym doświadczeniem, ale na New Game Plus już, tą, już tego bossa na przykład przychodziłem samemu. Już nie miałem problemów jakichkolwiek. To jest, to jest akurat o tyle fajne, że te gry są bardzo uczciwe i one mają bardzo niewiele takich technicznych mankamentów. Zazwyczaj te hitboxy, czyli te klatki, w których cios Przeciwnika wejdzie albo nie wejdzie, albo twój wejdzie albo nie wejdzie. Przy okazji jakiegoś tam osłony, ruchu są bardzo, mm, bardzo dokładne. Yy, I to są, zazwyczaj się ginie tam mm, fair. Tak jak powiedziałeś, że są gry, które są nie fair, To Soulsy uważam mi Bladborna za bardzo fair gry. Właśnie co sprawia, że gry są uczciwie trudne? W jaki sposób. No przede wszystkim muszą być, mieć przejrzyste mechaniki. Te mechaniki niech będą tak. wymagające, ale niech nie będą schizofreniczne. Nie, nie, nie powiem schizofreniczne, to jest hmm. nieładnie. Powiem. Niech, nie, niech będą spójne. Mhm. Żeby też było... Binding hmm. of Isaac, to jest moja ulubiona gra. Ona jest bardzo trudna. Jest trudna. Grałeś? Grałem, grałem, grałem. Mam ja grałem, coś. grał i będę chyba grał do końca życia, bo nie, nie wiem, to, to jest taki bo... mój Tetris. Ja, to jest taka moja gra, do której dorzucam tak, wyciszam sobie dźwięk, wrzucam sobie jakieś słuchowisko, bo ja jestem generalnie fanem słuchowisk i mhm. bardzo wiele ich słucham i ona akurat angażuje te moje poziomy, poziomy uwagi, które nie są potrzebne do cieszenia się słuchowiskiem, dlatego ja przy niej spędziłem jakieś kosmiczne setki godzin mhm. yy, i ona jest trudna, ona jest trudna yy, nawet po tym, jak już się z nią zapoznałem, jak już spędziłeś te kilkaset godzin przy niej, to jest bardzo trudna, ale ona jest trudna w uczciwy sposób to znaczy, że ma spójne mechaniki jeśli widzisz przeciwnika, wiesz jaką strategię obrać yy, i niemal nigdy nie stawa się w takiej sytuacji, że jest przez swój design nie do wygrania. Mhm. Yy, yy, to jest chyba ważne. Niech ona będzie trudna, ale niech ona będzie uczciwa w tej trudności, jeśli chodzi o spójność mechanik. Wow, to słyszę. Tam może zagrałem łącznie 8-9 godzin. To jest taki <grym> yy, gra z typu roguelike, które ja lubię, ale generalnie. Ale ona ma tyle rzeczy. Ja, ja jeszcze, yy, yy, pomimo tych 300 godzin, to jeszcze mam ze dwie czy trzy, trzy rzeczy, których nie odblokowałem. Wow. A, a no już parę razy sobie resetowałem te liczniki, żeby wie, żeby jeszcze raz sobie dodawać yy, mm -hmm. wyzwania. No, też no, yy, no, tam były te dodatki. Afterbirth, Afterbirth, mm -hmm. plus. Yy, co ciekawe, twórcą tej gry jest ten sam facet, który zrobił. Yy, Super Meat hmm. Super Meat Boy'a, Edmund Macmillan Macmillan, on, on, on fajne gry robi hmm. trochę obleśne, ale to, no, to ma taki styl charakterystyczna kreska Tak. I, i ten Super Meat Boy to jest też taka gra, która w bardzo ja podobny w... sposób ja również, nawet też posiadam e, która w bardzo w, podobny sposób wprowadza mechaniki jak Mario czyli załóżmy, mm, jestem świeżo po obejrzeniu i, i, The Indie Game the movie, nie? Mm, I ten dokument fajnie pokazywał, jak oni opowiadali, że wprowadzają piłę mechaniczną, później wprowadzają ruchomą piłę mechaniczną, a później wprowadzają, wiesz, piłę mechaniczną, która jeszcze w jakiś inny sposób ten gimmick stosuje. Mhm. I to jest właśnie też fajne, bo to jest trudne, ale też wprowadza gracza w tą trudność tak stopniowo i uczciwie tą trudność podbija. Ja się generalnie z tym zgadzam, ale zauważyłem u nich pewną rzecz, która jest takim trochę jakby kością ogonową tych starych gier. Bo tam można złapać bandaż w kilku miejscach. I tak jak w tradycyjnych grach to byłoby życie, nie? Albo jakiś pieniążek, albo coś co ci później pomoże w dalszej grze, jakiś power up czy coś. A ten bandaż tutaj akurat nic nie robi, ponieważ ta gra nie jest oparta na tym, że trzeba zapamiętać ruchy tylko ona jest oparta na takim błyskawicznym, błyskawicznej kombinacji prób i błędów mhm. wiesz tam, jeden przycisk ułamek sekundy już, już jesteś zrespiony w ostatnim punkcie kontrolnym już y, powtarzasz mhm. ten manewr do skutku i y, znaczy, nie, ja bardzo lubię tę grę ona jest bardzo fajnie trudna, uczciwie trudna ona ma fa fajną fizykę, trochę nieintuicyjną do której się trzeba przyzwyczaić mhm. ale jak już grałem no, gramy już kawałkiem sobie... mięsa, chłopcem no bez skóry nie? tak byś się tam przylepia do pewnych rzeczy nawet ale już po oswojeniu się z tą bezwładnością tej postaci, to ona wymaga myślenia i wymaga intuicji. to jest bardzo fajna kombinacja, która mi się podoba, ale ma kilka takich rzeczy, które niespecjalnie są potrzebne. Mhm. Ale teraz przejdę do tego punktu, który, który poruszyłem, zapowiedziałem, a do niego nie przyszliśmy, czyli gry mają wbudowany poziom trudności. Mamy zazwyczaj mhm. Easy, później Normal, czyli dla normików, hard, veteran, czasami hardcore, czasami tych poziomów trudności jeszcze jest dużo, dużo więcej. Niektóre gry oferują New Game Plus, czyli mm, Rozpoczynasz grę od nowa z postacią, którą zbudowałeś poprzednią grą, czy coś takiego. Dokładnie, ale też dochodzą tam różne takie mm -hmm. na przykład przeciwnicy mają więcej życia. Jak, jak, jak w Diablo masz ten Hell i Nightmare, mm -hmm. czy, Dokładnie, to... czy nawet no, tak, tak samo New Game Plus mają gry z, y, z serii Souls. O Jezu, są jeszcze trudniejsze? to co tam mm -hmm, się ginie, więcej... to już giniesz cztery razy zanim w ogóle odpalisz grę? nie, no mają po prostu przeciwnicy są troszeczkę inni przeciwnicy znajdują się w niektórych miejscach posiadają trochę może inne ataki inny lud z nich wypada no i są zazwyczaj silniejsi, mają więcej HP no dobra, porozmawiajmy tak o wygląda. poziomach trudności. Poziomy trudności. Jak zaczynasz grać, masz nową grę, pierwsze są odpalasz, to jaki wybierasz poziom? Jeśli już zainwestowałem w tę grę, to najpierw, najpierw sprawdzam, czy twórcy powiedzieliście się gdzieś, jaki jest sugerowany poziom trudności. Bo ja mam mhm. generalnie problem z tą opcją wybierania poziomu trudności. Znaczy, no, każda gra ma trochę inną specyfikę, jest zaplanowana, w tro ma trochę inną kompozycję i Zwykle jest tak, że jest jeden poziom trudności, pod który y, twórcy gry ro, robią tę grę, ale y, później, żeby wprowadzić wiesz, tro, inne poziomy trudności, to oni y, z tego punktu trochę obniżają. Czasem mhm. poziom trudności, wiesz, tonują jakieś elementy albo jak zwiększają poziom trudności, to w y, tych innych y, opcjach y, no, po prostu modyfikują grę poza jej domyślny wygląd czyli mhm. ja staram się grać zawsze za każdym razem w ten sposób jaki twórcy uważają za domyślny mhm. więc i to, to jest też trochę mój problem w ogóle z tymi mechanikami yy, poziomów trudności znaczy ja się bardzo cieszę, że one są że gracze mniej, bardziej zdolni, doświadczeni czy no, manualnie, no, bo też trzeba brać pod uwagę, że w gry grają również osoby z różnymi postaciami niepełnosprawności i one te też mają prawo zapoznać się z, z grami. A w, według mnie, twórcy mają, szczególnie ci najwięksi twórcy, których na to stać, mają przy obowiązek zapewnić im sposób zap komfortowego zapoznania się z takimi grami. Mm -hmm. Więc, więc jak najbardziej jestem za tym, żeby gry miały poziomy trudności. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że najczęściej wygląda to w taki sposób, że jest pewien domyślny poziom trudności, z którego, który twórcy traktują, traktują jako punkt wyjścia, tworząc poziomy mniej lub bardziej zaawansowane. I ja staram się właśnie takie doświadczenie wybrać, które twórcy uważają za optymalne. Okej. Okay u mnie to wygląda różnie, bo zazwyczaj um, jak gram to często odpalam już na hardzie grę żeby była wyzwaniem, to zależy jeszcze jaki tytuł, bo wiadomo, że w jakieś indyki czy, czy mniejsze gry, które um, no widzisz a ja zawsze na najniższym żeby, żeby, wie, żeby jak gra okaże się y, słaba to żebym się jeszcze dodatkowo nie frustrował Okej. Okay. tego problemu nie ma od, od, od From Software gier bo nie mają poziomu trudności żadnego no, no, do wyboru wiele twórców nie ma poziomu trudności I to, I to, no. to do tego przejdę jeszcze ale właśnie wybieram na hardzie bo już mam tak trochę zakodowane już gram tyle lat, już jestem hardcorem I, i gram na hardzie często powiem szczerze, że się odbijam i znowu trzeci podcast rzędu przywołałem mm, no, sobie Gdzie sobie grę? No spodobała mi się. Jest naprawdę dobra. Jest naprawdę dobra z strony narracyjnej, jest naprawdę dobra z strony mechanik, aczkolwiek ma pewne niedoróbki, duże niedoróbki, ale one nie wpływają na, na jakość. Tak moje ceny też wysokość też nie wpływają. Super, I... nie mogę doczekać się, aż widzi na pesety. No, <śmiech> warto czekać. Naprawdę warto. E, a czego zmierzam? Tam się odbiłem akurat. Ten hard był mało satysfakcjonujący, bo mm, nie czułem siły Karatosa, przyznam się szczerze. Nie czułem tej siły, potęgi tej postaci, ale yy, do czego zmierzam? Yy, dosyć często yy, granie na hardzie sprawia yy, zdecydowanie mniej frajdy niż, yy, niż granie na normalu i to, znaczy? to jest kwestia tego że wprowadzane te mechaniki podniesienia poziomu trudności ograniczają się do dwóch rzeczy do wzmocnienia nie wiem mm, przeciwników ich razy niż, i broni rzeczywiście niż... i tworzysz z przeciwnika gąbki na kule. Ee, że władowujesz 3-4 magazynki mm, w jakiegoś potwora z falauta, którego normalnie byś posłał do piachu trzema strzałami no to, to nie jest podnoszenie poziomu trudności to jest sztuczne wydłużanie gry no, znaczy tak, tylko wiesz no tutaj wyższy, wybierzesz sobie wyższy poziom trudności jak w falaucie, to, to, to, to właśnie tak wygląda to że oni mają tyle HP w, po prostu ich, ich. i to jest, to jest straszne z drugiej strony Mm, nie oferują jakieś te, te poziomy trudności. Nie oferują często e, zwiększenia inteligencji, sztucznej inteligencji tych przeciwników. Oni się jakoś fantastycznie lepiej nie zachowują, e, i tutaj mam du, dużą, dużą, mm, moim zdaniem, dużo do zarzucenia grom od Betezdy. Bo tak nie. niestety, niestety to wygląda. My kochamy BTSD, ale też kochamy ją krytykować, ponieważ jest Aha. za co. Mm. Aczkolwiek dużo frajdy przynosił mi dum na wyższym poziomie trudności niż z tym. To tym. To, to jest kwestia może tego, że tam były bardzo y, potężne te broni, i to nie, rzeczywiście tam troszeczkę to inne pewnie studio robiło niż tego Fallouta nieszczęsnego, i to inaczej wyglądało. Tak samo jest z Wolfensteinem, zresztą, którego omawialiście z Jerem mhm. na łamach e, tam też wyższy poziom trudności działa troszeczkę inaczej ale mm, tutaj zastanawiam się na przykład bo ja, bo ja oczywiście zbieram trofea i tak sobie przed tym nagraniem zastanawiałem się, e, czy ja na pewno wybieram mm, często ten poziom hardnie dlatego, żeby jedno przejście gry mieć mniej do zrobienia ewentualnie żeby nie przechodzić gry na normalu i na hardzie i mieć to wiesz, to, to dodatkowe trofeum za przejście gry na, na hardzie yy, tylko, że złapać oba za jednym razem I, i tak się zastanawiam, czy często nie jest yy, tak, że ludzie, którzy grają w, na tych wysokich poziomach trudności to czy to traktujemy jako wyzwanie, czy to jest raczej jakiś masochizm w pogoni za osiągnięciami, za gamerscorem, za trofeami? Jak sądzisz? Nie wiem, motywacje mogą być różne w zależności od osoby i w zależności od gry. Niektórzy na przykład grali już, lubią tę grę i mhm. przeszli ją raz, dwa razy i teraz nie stanowi już oni, ona dla nich wyzwania na tym poziomie trudności, więc chcą jeszcze raz poczuć ten smaczek i wrzucają sobie coś wyższego. Niektórzy pewnie ro robią to, żeby, nie wiem, zaspokoić jakieś poczucie swojej ambicji, że o, przeszedłem tę grę na tym, na najwyższym poziomie trudności, ha, i wcale nie była taka trudna, a ty się męczysz tutaj na średnim i tak dalej. Nie bądźcie takimi ludźmi. Jeśli chcecie zaspokajać swoją wewnętrzną ambicję, to niech ona będzie wewnętrzną ambicją. Niech taką pozostanie niektórzy robią to jeszcze nie wiem z jakichś innych powodów, żeby sprawdzić, czym się różni ten wyższy poziom trudności z ciekawości od średniego i najniższego. Różnie. Szczerze, mówiąc, nie, nie, nie, chciałbym tutaj, nie chciałbym tutaj psychoanalizować. To jest kwestia każdej osoby, z jakich powodów sobie tak, a nie inaczej projektuje takie, a nie inne doświadczenie. Ja Ci powiem, że ja Mm, serię Uncharted na Playstation 3 przeszedłem no spatynowałem spatynowałem wszystkie te znaczy, a to ze względu na, na ambicje bo mam takiego kolegę który y, ma, ma Playstation 3 i ma tylko 4 gry 5, sorry 5 5 magier i ma właśnie wszystkie z Uncharted plus The um, Island i jeszcze tam taką grę kiedyś kupiliśmy Awesome Notes Taki, taki, taka moba. Ale do czego zmierzam? Wiesz, on wbił, wbił w tych Uncharted platyny, nie? I, i, tu, e, I tu podszedłem do tego w sposób ambi, ambicjonalny, nie? wiem, jak to on, on, on to wbił, a ja tego nie wbiję? I powiem szczerze, że, że w zero przyjemności miałem z grania e, bo jeszcze na hardzie miałem przyjemność, natomiast zero przyjemności z grania w Uncharted na crashingu jest to Poziom trudności, który yy, psuje w ogóle całą przyjemność z tego czerpania z tego tytułu. Trzeba się, przynajmniej w tych pierwszych, w pierwszej części na pewno tak jest, że trzeba się na pamięć uczyć dokładnie z której strony przyjdzie przeciwnik, i musi być każdy strzał celny, bo trzeba dobiec do tego miejsca, od razu zacząć strzelać tam. Także to już jest zupełnie zupełnie y, niefajne i nie polecam po, po, w czwórkę zagrałem tylko raz, bawiłem się doskonale i już na przykład nie zamierzam robić takiego wyczynu żeby wiesz, żeby, żeby zmuszać się do przechodzenia tego na tym najwyższym poziomie co kto lubi? Według mnie to jest, czasami to jest dobry sposób, żeby spędzić trochę więcej czasu z Grow. Chociaż dla mnie to było trochę rozczarowaniem Dishonored, które jest bardzo łatwe na wszystkich poziomach trudności. Ja tę grę przeszedłem trzy razy. Mm -hmm. Za każdym razem na trochę wyższym poziomie trudności, za ostatnim razem na najwyższym dostępnym poziomie trudności. I nie wiem, może to kwestia faktu, że ja już byłem bardzo mocno oswojony z mechanikami, ze sposobem, jaki najlepiej grać, żeby już jak najefektowniej i najefektywniej zaliczyć tę grę. Może to jest kwestia tego, że na najwyższym poziomie trudności ona była dla mnie łatwiejsza niż na tych średnich, kiedy jeszcze nie, nie, nie miałem tyle doświadczenia z tą grą. No bo to właśnie. Taki, no, no. Dishonored fajne wprowadza to, że na przykład e, o, ta gra cię nagradza m, tym systemem trofeów, na przykład jeżeli nigdy przez całą grę po, nie prologu, po prologu nie, nie, nie, żadnego alarmu nie będzie. albo właśnie, że Yy, jak jak, jak dół zagrasz, że po prologu nikogo nie zabijesz i też nie wzbudzisz żadnego alarmu. Czy. Yy, czy, czy, czy, czy to jest takie, takie wewnętrzne. Yy, no tak samo zresztą Deus Ex wygląda, że możesz przejść całą grę, już po, po, po Dirkacie możesz przejść całą grę absolutnie nie zabijając nikogo. Yy. A to, to, to, to, to jest trochę inna kwestia, to jest takie trochę y, auto-narzucanie sobie poziomu trudności. No właśnie, to też chciałem powiedzieć, porozmawiać o tym, bo są tacy ludzie, którzy właśnie sobie sami narzucają. Mm -hmm. tak e... Kiedyś Jak poprzednio mówiłem o Skyrimie. No, o gotowaniu. Że, y, nie, że grał jak weganin. No. Jako weganin, czyli że postacią, która jest weganinem i nie zabija zwierząt, nie je mięsa i nie korzysta z produktów zwierzęcych. No, to jest... To jest kosmos, to jest mm. naprawdę wyższa ale, szkoła, ale, nie, ale Ale nawet w mniej ekstremalnych, mniej barwnych rzeczach są na przykład osoby, dobra, to teraz przejdę grę postacią, jedną postacią, nie, przejdę grę drużynową, drużynowego RPGa, jedną postacią, a potem przejdę jedną postacią, która jest klasą wspomagającą. Mhm. Czy, czy coś takiego. To, to, to tak wiesz, sam, samemu sobie narzucasz pewne ograniczenia, żeby gra była trudniejsza i zmuszasz samego siebie do kombinowania, jak wykorzystać mechaniki gry, żeby, no, żeby zaliczyć tę. grę no to, to Albo to na pod... przykład przejdę Pokemony samymi magikarpiami. <śmiech> jest, na, jest na YouTube filmik, możesz sobie sprawdzić, ktoś przeszedł pierwszą generację całą z samymi magikarpiami. Wow, wow, to jestem pod, pod wielkim wrażeniem, ale to do, do, od tego Magikarpa to musiało jakoś dosyć.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 ale ten jego podstawowy atak jest chyba ileś tam procent słabszy niż u wszystkich innych Pokemonów i da, wow. da się, trzeba dobić wow. wszystkimi sześcioma na 99% a potem je wszystkie sterydami tymi ładować na zwiększenie ataku Wow, jestem pod wrażeniem, że ktoś, ale... ktoś się tego podjął <laughs> jest filmik na YouTube Natomiast. Spraw sobie, no okay. naszym słuchaczom też polecam zobaczyć, natomiast takim, takim fajnym przykładem wrócę do serii Souls wrócę do serii, serii Souls i tam ludzie robią niesamowite rzeczy, wiesz nie lewelują postaci nie przechodzą tą grę w samych szmatach na, na, które taki naj, naj, naj, najmniejszy mm, zapewniają ochronę, właściwie żadnej ochrony bo nie mają żadnej zbroi to jest sama bielizna, albo zamiast broni przechodzą tę grę z łyżką, z chochlą bo dru w drugiej części można było zdobyć chochlę i przechodzą grę z chochlą zamiast mieczem yy, i to jest też, też niesamowite Wszystkie, wszystkiego rodzaju speedruny widziałem Battletoads jedna z takich podobno najbardziej karzących i wymagających gier yy, bardzo trudnych i widziałem speedrun z tego bez utraty żadnego życia to jest, to jest dopiero kosmos ale jeszcze a propos tego wysokiego poziomu, tego poziomu hard Chciałem powiedzieć jedną rzecz Że często ten wyższy poziom obnaża wady w mechanice, wady techniczne tytułów I to tak chamsko wychodzą pewne rzeczy, których grając na normalu nie zauważamy, bo nasze ciosy... Bo są ciosy... stonowane przez niski poziom trudności. Przez tak? niski poziom HP przeciwnika, przez mm, to, że zadajemy na przykład ciosy na poziomie 100%, a na przykład na poziomie hard nasze ciosy zadają nie sądzę, że przeciwnik ma tam powiedzmy 50% więcej życia, to nasze ciosy zadają 80% tego, co zada... To tam różne mechaniki twórcy wprowadzają. No, no dobra, to ale... jakie rzeczy obnaża wysoki poziom wiesz co, no, no, na przykład yy, te wszelkiego rodzaju dodatkowe ataki gdzieś tam, które powinny ogłuszać, a nie ogłuszają czy czasami yy, ciosy wchodzą a nie zadają obrażeń nie, nie stagerują gdzie yy, ja mówię w takich typowych mechanikach walki nie? gdzie na przykład yy, wydaje ci się, że Mm, cios ci nie dosięgnął, a ten hitbox zaliczył, i w momencie, kiedy przeciwnik zadaje naprawdę poważne obrażenia, jak zadawał takie, wiesz, lekkie, to tego to, to, to też cię to nie drażniło. Ale tutaj... ledwo to rejestrowała, tam odejmowała ci parę procent i Tak, a teraz jak są... ci zabiera 60% takie uderzenie, to już, to już cię wiesz. Ciebie triggeruje, że wiesz, że mhm. nie powinno to wejść, bo ten hitbox był niedokładny. Yy, wszelkiego rodzaju yy, wiesz, opóźnienia w, yy, w reakcjach, cię. tak. Wiesz, Byłeś pewien, że zadałeś cios, jesteś pewien, że strzeliłeś, jesteś pewien, że uskoczyłeś, a jednak to cię dosięgnęło. A to jednak jego nie dosięgnęło. No kurde, to są, to są rzeczy, które te, ten poziom hard bardzo obnaża i yy, yy, często yy, zauważam takie. Yy, różnice w recenzjach wiesz na przykład widzę mm, kogoś kto, kto gra właśnie yy, ileś tam czasu poświęcił na grę i poświęcił ten czas żeby nie zagrać na easy tak jak recenzent który miał tam wiesz jak chciał jak najszybciej grę przejść nie, nie, i, i no fantastyczna walka, no fantastyczne coś tam, eee, natomiast ktoś kto rzeczywiście poświęcił gdzieś tam godzin, 40 godzin i poświęcił ten czas na, na ten poziom hard i, i stwierdza, że e, opisuje problemy tej gry, których się właśnie nie zauważy wcześniej. Mhm. Więc y, często ten poziom hard y, mnie osobiście, y, no tak jak w przypadku mówię um, Uncharted, które się musiałem przyjąć na pamięć, czy, czy, czy już teraz nie, nie do końca pamiętam te tytuły, które chcę, wymi chciałbym wymienić, ale były takie gry, które gdzie y, no nie do mnie bawiłem się dobrze. Natomiast na hardzie, na P.O., no God of Gadofor zawsze wracamy do ale na przykład bardzo fajnie w Darksiders zagrałem sobie od razu na hardzie, bo tam było trofeum za przejście gry na normalu, na hardzie stwierdziłem, mówię, a mam trochę więcej czasu pomęczyć na hardzie. Fajna gra i na hardzie stanowiła bardzo przyjemne wyzwanie, które które było satysfakcjonujące i mimo że trochę pierwszy boss na mi krwi to, to jednak y, warto było się pobawić na tym hardzie i, y, to tak właśnie na dwoje babka wróżyła mm. Okej, okay. jestem ciekawy jeszcze, jeszcze y, jednej rzeczy, czy ty w ogóle grasz w wyścigi? Y, dawno, dawno temu jak dopiero dostałem swojego pierwszego peceta to byłem fanem wyścigów, ale one mi bardzo szybko spowszedniały wyścigówki i no już od dawna nie grałem niestety no ja przyznam się, że też od wielu, wielu lat nie gram wyścigi To, to tak och, naprawdę dawno Nie będę nawet wymyślał, jak to było czasu temu, kiedy grałem w ostatnie Ale mm, pamiętam jedną rzecz Że często w, w gry właśnie wyścigowe Wprowadzały takie yy, Chamskie yy, mechaniki podnoszenia poziomu trudności Nie wszystkie teraz tak, nie wymienię, bo może być jakiś słuchacz który się na tym zna I, i, ale nie, na, pewno, na pewno w niektórych tego nie było, ale często było tak, że yy, dawa. jesteśmy ludź, jesteśmy nie, je, facetami w internecie możemy się mądrzyć na tematy, na których nie mamy zielonego pojęcia, <laughs> ale było często tak że wiesz, jechaliśmy cały czas świetnie mieliśmy lepsze auto od naszego, naszego rywala załóżmy i wiesz ostatnie załóżmy ostatni kilometr trasy i on nas wyprzedzał w ogóle jakimś nie wiadomo jakimś sposobem bo po prostu nas wyprzedzał czy to samo w Mario Kart które akurat yy, ja Mario Kart miałem okazję grać na Nintendo 64 yy, i również na, yy, na, na, na, na chyba to była szóstka na, na Wii U. Ale nie jestem teraz pewien, czy to była Mario Kart 6. Yy, I tam jest tak, że możesz chcać pierwszy, ale ostatnie okrążenie do mnie zostało w dupę, po prostu. Brzydko mówiąc. Po prostu te, te gry są tak skonstruowane, żeby na samym końcu cię yy, twój, twój, twój... Często tak są, że są te, ci rywale cię doścignęli. Yy, I to też działa tak zabawnie w drugą stronę, że jeżeli mm, nie pozwalają się jakoś bardzo... Wy, mm, tobie opóźnić, znaczy, nie, nie wyjeżdżałem jakoś bardzo daleko, że masz tą szansę cały czas, Ja dam jakiś tam odcinek przed tobą, że masz szansę i dogonić yy, mówię o tych takich wyścigach sprzed, no powiedzmy 10 lat, no tak jak myślę, że ostatnio rozgrałem. miałeś taką sytuację, zauważyłeś taką mechanikę w wyścigach, need for speedy jakieś, czy tam, nie wiem, mm, WRC jakieś... yy, akurat tak mało znam ten gatunek że nie potrafię nawet udawać że mogę się na ten mhm. temat mądrzyć więc no, niestety nie pomogę Ci tu ale zauważyłem, że trochę wpadliśmy w taką pętlę że wymieniamy gry, które mają jakieś te mechaniki i trudności i opisujemy jakie one są według nas yy, może po, o czymś konkretniejszym porozmawiajmy na przykład yy, jak myślisz, czy są takie gry, które po usunięciu wysokiego poziomu trudności, one straciłyby sens Hmm. Chodzi ci o to, że wież, on, on, robią się łatwiejsze, że każda osoba, która bez wcześniejszego przygotowania może je przejść, yy, może, właśnie może to zrobić i czy yy, one na, yy, tracą. Na przykład, yy, nie wiem, Dark Soulsy, czy gdyby tak. można było je przejść tak, jak się przechodzi Skyrim'a, to czy one by straciły jako, jako całość, jako produkt, wiesz, jako tak. yy, suma doświadczeń? Tak. Straciłyby. To może. Cała, rozwiniesz ten temat. Cała, okej. Okay. <śmiech> cały cały fan polega w tej grze na tym, że trzeba się ją uczyć czytać. Tam, tam jest bardzo dobrze zrobiony system walki, oferujący masę różnych stylów, różnych broni, oferujący wspomaganie się czarami albo wspomaganie się bronią bycie czarownikiem i wspomaganie się bronią. Hmm. No, ale, ale ja może trochę nie, trochę nie doprecyzowałem, o co mi chodzi bo wiesz, gry to, nie, to są nie tylko mechaniki rozgrywkowe, to jest nie tylko wyzwanie które jest w tobie stawiane gry to również wiesz, atmosfera, fabuła jakieś, wiesz, emocjonalne zaangażowanie intelektualne zaangażowanie estetyczne zaangażowanie Czy? ale tam umieranie i umieranie w tych grach, giniecie w tych grach jest spisane w lore świata, ale to też jest tak, że ten poziom trudności tworzy też ten system graczy i społeczności, którzy cię atakują, bo tam są te miejsca, gdzie no, jesteś atakowany przez, przez. Oczywiście możesz się wyłączyć, to, ale yy, na tym to polega, żeby wiesz, żeby yy, w pewnych momentach ktoś cię może zaatakować i to jest, to jest wiesz, to, no, to jest ten cały, cały dreszczyk, adrenaliny, że widzisz, że ktoś cię atakuje i yy, i czy wpadniesz w panikę, czy jednak będziesz walczył, czy, czy zrobisz jakąś głupotę yy, czy zafundujesz sobie rolkę w przepaść ze strachu no, do, no różnie bywa nie? Mm. właśnie o to mi chodzi o to, że czasem trudność gry jest elementem całego większego doświadczenia I to, to jest, jest na przykład no jest... w jednej z moich ulubionych serii Stalker mhm. Stalkery są bardzo trudne o, po, po, na początku mówiłeś, że co to znaczy, że są trudne to jestem to cię zapytam co to znaczy, że stalkery są trudne? Stalkery są trudne, to znaczy, że yy, wymagają yy, dużo uwagi w ten sposób, w jaki większość innych strzelanek nie wymaga. Yy, ja się przy, generalnie zanim zacząłem grać stalkery, to przyzwyczaiłem się do tego, że wiesz, biorę spluwę, idę, rozwalam, idę, mhm. rozwalam, idę, rozwalam, yy, widzę pomieszczenie duże, oho, arena na bossa, no dobra. Widzę, że są jakieś yy, rzeczy rozrzucane, wiesz, broń przed tym bossem, żeby no, żeby mógł sobie naładować zdrowie i amunicję przed mhm. starciem i tak dalej. Stalker nie. Stalker, że idziesz i ciebie rozwalają. Stalker, że wiesz, żeby przetrwać, musisz się skradać, musisz yy, najpierw musisz, nie wiem, obejść całe pole, żeby zacząć ilu jest przeciwników, którego z nich zdjąć pierwszego i czym zdjąć, którego drugiego. Cały czas musisz pilnować, bo masz mało wszystkiego, masz mało amunicji. Y, psuje ci się sprzęt, y, masz, ma, musisz pilnować żeby nie wejść na jakąś anomalię, bo tracisz zdrowie i życie y, i musisz brać tabletki przeciwko promieniowaniu albo pić wódkę, bo jak wiadomo od wódki się obniża poziom y, napromieniowania organizmu. Jest taka, że to jest no mechanika. Oczywiste. No to oczywiste, to jest że tak Podstawowa nauka tam nie był płyn, płyn w 84, jak, w 86 jak mm, wybuchł Co, Czarnobyl to nie dawali nam tego płynu, płynu Lugola, Lugola tylko to była wódka <laughs> <laughs> tylko ją tam wiesz, zabarwili, żeby to nie wyglądało nie? No. <laughs> no, no, kontynuuj yy, bo jestem dobrze, ciekawy w razie, y, ta gra y, nakłada wiele mechanik y, na ciebie i on, ona jest y, znaczy powiedziałbym realistyczna, ale wiadomo to jest taki realizm gier wideo Dość hmm? wysoki realizm gier wideo, znaczy, że wiesz, że jesteś, jesteś trafiony w nogę, to wolniej idziesz. Jesteś trafiony w głowę, to tam, nie wiem, masz trochę y, mniej y, czytelny wskaźnik strzelania. Czy y, y, wiesz, te, tego typu rzeczy. E, ta gra generalnie daje dużo mechanik, żeby sprawić, że ty jako postać jesteś y, mniej sprawny. I żeby tę sprawność zachować, to musisz yy, przykładać dużą uwagę, musisz zachowywać ostrożność. Ona jest właśnie w ten sposób trudna, ponieważ jest nieprzyjazna. I, to jest, yy, i te mechaniki dobrze odzwierciedlają świat przedstawiony, bo ta zona, wiesz, yy, ta strefa cała jest bardzo nieprzyjazna tam, yy, co chwilę możesz wpaść na jakąś anomalię, możecie zaatakować jakiś mutant, możesz wpaść na bandytów, którzy otwierają do ciebie ogień, nawet nie da się z nimi negocjować. Yy, I to też w ten sposób stalker. Yy, wysoki Przepraszam. Wysoki poziom trudności stalkera komplementuje y, całe doświadczenie. Mm -hmm. O to chodzi. Sky, Skyrim, to, y, że to jest tak kompletnie porównywalne, nieporównywalne gry. Skyrim to jest taka nie wiem, przejażdżka. To jest taki, wiesz, tak jakbyś otwierał sobie książkę y, o konanie mm -hmm. Rozumiem, rozumiem. Taka niezobowiązująca rozgrywka. A stalker to jest właśnie taki ciężki, ponu, ponura rzecz, która ma w, ma w tobie wzbudzić określone emocje i te, te, takie wiesz poczucie beznadziei poczucie y, osaczenia y, poczucie tego, że y, na każdym kroku może się stać coś co no, sprawi, że, twoje, że, stań, no, że twoja postać zostanie okaleczona i będzie mniej sprawna i ten właśnie mechaniki rozgrywkowe w ten sposób podkręcają to, i y, mm. gdyby ta gra była łatwa to ona straciłaby to, y, ten urok ponieważ nie, nie mógłbym uwierzyć w to, że strefa jest niebezpieczna gdyby mi się za łatwo grało jasne mm. Jest jeszcze taka mechanika a właściwie taki sposób prezentowania poziomu trudności w grach czyli coś to mi się przypomniało właśnie w tym momencie bo sobie sprawdziłem na listę, listę gier które które z, z biegiem właśnie doświadczenia Zdobywanego przez gracza Stają się może nie tyle mm, Łatwiejsze co, co, co, co Rzeczywiście gracz nabywa Bardzo dużo doświadczenia I, i potrafi y, Rzeczywiście coś tam więcej robić Jak poznaje system walki To też są Dark Souls'y, ale przywodność taka gra Bajoneta. Kojarzysz tytuł? Tak, tak, kojarzę. Tam jest, yy, ta, taką panią w okularach się biega z bardzo obcisłym kostiumem. To nie z jest kostium. To i, nie jest, to nie jest, a to są jej włosy. Tak to są jej no. włosy. Yy, gra od, od Platinum Games. Yy, gra się czarownicą, która wygląda jak bibliotekarka. Dokładnie, dokładnie. To jest yy, taki slasher w stylu, nie wiem, Devil May Cry czy muszę, yy, który jest... Yy, czyli Metal Gear Rising na przykład nie? i to jest yy, nie wiem jak to, jak to dobrze nazwać bo teoretycznie no to tam to jest gra o fajne, fajne teraz y, termin, easy to learn hard to, hard to master A. Yy, gdzie rzeczywiście możemy tą grę przejść i otrzymywać tam oceny za rozdział bardzo niskie, ale żeby wydobyć wiesz, jakieś takie yy, maksymalne oceny, być oceniony na S no nie? za każdy mhm. rozdział czy, czy zrobić jakieś niesamowite kombosy to rzeczywiście musimy e, poświęcić bardzo dużo pracy na, na opanowanie tych mechanik i e, to jest trudne ale to to, to, jest to co wspominali, wspominaliśmy przy okazji Dishonored że mhm. wierzy, dra, narzuca Ci opcjonalne y, warunki do których możesz, ale nie musisz się dostosowywać tak? no tak, tak, tak. No, to, no tak, no tak no rzeczywiście no to tak można tutaj połączyć te dwie rzeczy, bo rzeczywiście to tak no by no to gra. działało a teraz porozmawiajmy o grach na przykład, które mają niski poziom trudności i ten niski poziom trudności je komplementuje w tym sensie, że dopełnia albo zerowy poziom trudności jeszcze no. nawet znaczy, no, zerowy poziom trudności to jest, to, że... To, symulatory film, chodzenia. Filmy mają zerowy hmm. poziom trudności, bo nie wymagają od Ciebie niczego, tylko oglądania. Niski poziom trudności i to, to jest ich zaleta. Kurde, no... Hmm. Tetris. Tam te, się... Tetris jest trudny, no co ty, Tetris, szczególnie na wyższych, no, na, na dalszych poziomach, jak wiesz, te klocki lecą coraz szybciej. <śmiech> nie, Lubię... nie Ty wspomniałeś o, o Bajonecie. Mm -hmm. Jak tę podobną grę wymienić? Która no. jest właśnie komplementowana przez to, że jest, ła że jest łatwa. Okay. Blood Rain. Nie wiem, czy słyszałem, i dość no, stara. Tak, przy Saddletonie. Przed Saddletoną taki... gra wampirzyca no. z rudymi włosami, która zabija tak, nazistów. W Atexie, no, właśnie, zabija zombie nazistów na jetpackach. To jest najlepsza gra na świecie no, w ogóle. Jak gra, w której zabija się zombie nazistów na jetpackach, może być zła. Yy, ona jest łatwa, ale według mnie ona jest mądrze łatwa, ponieważ yy, daje graczowi to poczucie potęgi. Mhm sterowania postacią, która jest no, y, tak jak w Stalkerze, łatwo mi jest uwierzyć, że świat jest y, ciężki wokół, ponieważ mechaniki są ciężkie, tak tutaj mi jest y, bardzo łatwo uwierzyć, że główna bohaterka jest bardzo potężna, ponieważ no, jest, y, y, bardzo łatwo przychodzi jej to y, masakrowanie y, nazistów, które mhm. jest bardzo przyjemne. Raz jeszcze powtórzę, wszyscy jeśli ktoś nie gra w tę grę, ona jest stara, ona wygląda paskudnie, ale w nią się gra wspaniale. Um, Witcher, Witcher 3 na tym podstawowym poziomie trudności jest, jest obłędnie łatwy, jeżeli chodzi o walki. Um, właściwie um, wyzwanie, wyzwanie było znikome, um, natomiast um, wielka przyjemność poczuć siłę właśnie Geralta i, i to, że on wchodził w grupkę siedmiu jakichś tam uwiesiów. I, i, i rzeczywiście zachował się jak rzeźnik yy... tak jak jego pseudonim zresztą to mówi nie? Żeby, że każdy kończy z uciętą kończyną a ten ostatni jest, jest po prostu rozpłatany od, od stóp do głów to na tym postawiam tr poziomy trudności nie, nie bawiłem się w Marsz Śmierci czy tam ten niższy troszeczkę ale ale po prostu chciałem tą grę w końcu przejść i skoro zacząłem na, na, na tym normalu, to już kontynuowałem przygodę na normalu tak odczułem właśnie to, no to co ty powiedziałeś, że to była łatwa gra i myślę, że też gry, gry na tym takim normalnym poziomie trudności które są łatwe i przyjemnie łatwe to są Jakuzy. Dawno nie wspominałem o tej serii. Już mhm. e... właśnie się martwiłem, coś, coś, co, ktoś tu Sika podmienił nagle, że to są ty, tyle czasu i nie o Jakuzie. E, to, są, to są łatwe gry, przyjemne. Oczywiście e, e, e, e, mają. Tak ci Hamskowe słowo tak na marginesie: Jakuzy wyszły na PC, Bo ja bym sobie zagrał, że może jakbyśmy porównali doświadczenia kiedyś w przyszłości. Jakuza Zero jest najprawdopodobniej już na PC, jestem tego prawie pewien, bo one no. dostały informację o tym, że Jakuza kiłami i zero wychodzi. Eee, była podawana na E3 i. Dobra, to ja, ja, ja będę musiał się zapoznać z tematem. I poczekaj, Skońca, tak poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo tutaj już patrzę. Już widzę, że jest na Microsoft Windows, jest podany. Eee, wyszła 1 sierpnia. O. Jak No. A teraz zobaczę, czy już kiłami weszło bo 0 wyszła, tak? to, to jest bardzo czekaj, fajne 0 to jest pierwsza teraz z hmm, serii? Ty? To jest prequel. To jest w, te, teoretycznie to się dzieje w latach 80., więc to jest y, jedyna, w którą możesz w tej chwili zagrać. I tak, i tak. Nie ma, nie ma jeszcze kiłami, mhm. czyli remake'u jedynki, który dzieje się y, parę, parę lat po, po wydarzeniach z Jakuzy 0. 0 i właściwie można grać i w tą i w tę część można grać jako pierwszą, nie ma najmniejszego problemu oba, oba tytuły się na tyle fajnie są na, na tyle niezależne że tylko postaci się tam pojawiają ale i fabuły są jakoś tak specjalnie ze sobą niezwiązane i i to jest całkiem fajne, że można to dwa starty mieć, Mam nadzieję, że uda mi się już dość szybko nabyć i będziemy mogli po przeszedł zero. No tak, oczywiście. <grym> oczywiście, przepraszam, mówię pytanie. No, ale to są, ale to są gry, lidi. to są gry przyjemnie łatwe, nie? To są, które nie, nie sprawiają, te walki nie sprawiają trudności. Dobra, to takie pytanie tro, troszkę podsumowujące. to co mhm. udało nam się. No dobra. Czy Gry muszą być trudne, żeby były przyjemne. Znaczy, czy, no, czy, czy wyzwanie, jakie stawiają, jeśli chodzi o trudność, musi być yy, i, znaczy czy gry muszą być trudne, żeby być grami? To chyba, chyba o to chcę zapytać. Rozumiem. Czyli tak. Czy, czy gry muszą być trudne? No nie, nie muszą, ale... Bo, bo to takie wiesz całe doświadczenie, które mieliśmy z tym społecznym graniem na facebooku pokazuje, że masa ludzi chętnie gra w różne rzeczy czy to są klikary, czy to są gry w stylu Bejewel, czy Zuma, czy cokolwiek innego i, i oni się doskonale bawią klikając klejnoty, czy, czy przekładając karty cokolwiek, one nie muszą być trudne te gry natomiast one, gry po, powinny być takie i takie, czyli powinny być trudne, bo jest masa ludzi, która chce wyzwania, która nie chce w FIFA strzelać 10 goli e, Bayernowi, tylko chce mieć wyzwanie, żeby to zwycięstwo się naprawdę liczyło. Może mają dzień, kiedy chcą po prostu sobie ustawić wiesz, na easy, czy nie wiem, czy się ustawia na easy, bo nie grałem, ale... ale, yy, no ale to t... sporo mówimy o grach, w których nie graliśmy. <grym, <grym, <grym, tak, to, to ale jest tak, ale, jest doś, ale zakładam, że, zakładam, że da się ustawić niski poziom trudności w grach yy, od EA. Yy, I tak samo, dlatego masa ludzi yy, bawi się w multiplayerach, w shooterach multiplayerowych, bo zapewnia im to maksymalny poziom trudności, w sensie przeciwnik jest żywy, realny. I... Tak, strzela do ciebie jak realny człowiek, wyzywa cię od wiadomo czego, jak prawdziwy człowiek. To jest... ale, to, to, to, to, ale to wiesz, to jest, ale tak naprawdę... Mm... Po, człowiek po drugiej stronie jest, yy, jest wiesz, jest mm, takim... Na, najczęściej jest, znaczy, niestety, strasznie często jest rasistą z tego, co Okej, okay, i wyzywa twoją matkę, nie? Ale... Tak, i twoich rodziców, i twoją mamę, i twoją dziewczynę, i twoją żonę, i kogo tylko masz, i, i ciebie oczywiście, wmawiać i... Nie, dobra, to jest, na, to jest najgorsza strona gier wideo, nie chcemy o tym rozmawiać. Ale ja jestem też mam pozytywne wspomnienia z multiplayerami to nie jest tak, że ja doświadczyłem jakichś okropnych rzeczy grając, bo, bo istniały coś takiego jak sieci LAN, gdzie graliśmy wiele razy i i to też jest poziom wyzwania, którego Nawet, wiesz, jakiś super bot Nie, nie zagwarantuje bo, bo, oczywiście Bot się ciebie uczy i tak dalej, ale drugi, drugi kolega, który siedzi Po drugiej stronie komputer Siedzi ciebie, wiesz, twarzą w twarz Oddzielają was dwa monitory Już na tyle cię zna, że cię potrafi czymś zaskoczyć nie? Że on już wie, wie, jak ty zagrasz I wie, że na przykład polegnie tutaj Może polec, ale on zrobi coś Totalnie od czapy co ci zaskoczy. Dlatego ten poziom trudności, ten, ten dyktowany przez, przez deweloperów, czy poziom trudności dyktowany przez innych graczy, to wyzwanie, które, które sobie gracze stawiają, odpalając Very Hard, veteran, hardcore, survival, jest, jest bardzo potrzebny, bo gry są tą, tym eskapizmem, nie? My uciekamy. Od, od problemów świata codziennego w wirtualną rozrywkę i często łatwe gry nie, nie zapewniają tej, tej ucieczki, one nie, nie odciągną myśli, one nie pozwalają na, na, na, na zagłębienie się w grę nie przykują eee, no, to, a, a, a... Przychodzą mi do głowy dwie takie sytuacje, niepowiązane, mhm. ale stanowiące chyba oznaki tego samego sposobu myślenia. Pierwszą z nich jest zapowiedź tego, że w Mass Effect 3 będzie story mode, czyli że, wiesz, że walka będzie stonowana do minimum i całość będzie się opierała wyłącznie na, na czy, no, będzie położony nacisk na historię. O Mario gracze... tak 3, tak? Nie grają. Tak, w tak, gra. tak, mi się wydaje. I y, nie jestem pewien, czy to wprowadzili. Y, ale y, gracze bardzo agresywnie zareagowali na to, że ktoś chce wprowadzić opcję, powtarzam, opcję tego, że y, w grze y, walka będzie wyeliminowana czy sto, mocno stonowana. Y, drugim takim przykładem jest jeden z Assassin's Creedów, ostatnich, y, chyba ten y, egipski. Nie, y, Odyssey? Mhm. Nie, Odyssey tylko Origins. Odyssey Origins? będzie teraz w, w Grecji siedział. Tak, y, w, że y, dużo kontrowersji też było, że w grze wprowadzony będzie mo, y, motyw y, edukacyjny, jak to nazwano, że też że, y, będzie wyczyszczony z Questów i gracz będzie po prostu mógł sobie pobiegać po planszy i tam pozwiedzać. I z jakiegoś powodu też pewna część graczy, nie, nie że wszyscy, ale dość mała, ale hałaśliwa część graczy też bardzo agresywnie zareagowała. Yy, mi się wydaje, że jest to właśnie częścią tego procesu takiego terytorializmu, że gracze nagle czują, że te gry są im zabierane, mhm. są im odbierane i częścią tego procesu odbierania im jest obniżanie poziomu trudności, żeby wiesz, ci wstrętni kazuale mogli sobie grać w nasze wspaniałe gry, a my nie chcemy, żeby oni sobie grali w nasze wspaniałe gry, chcemy, żeby te gry były trudne, żeby był wysoki próg wejścia i żeby byle kto nie mógł sobie w nie grać. I Właśnie trochę o tym chciałem porozmawiać. W jaki, w jaki, sposób, nie, w jaki sposób ty się do tego odnosisz? Hmm. Czyli to, to, to wracamy znowu Do tego mojego pierwszego pytania że tak t, A właściwie tego, z tego Tej historyjki, że są memy o tym, że y, Takie gry są łatwe teraz Nie, ja się, ja się z tym nie zgodzę bo, mm, Wiadomo, tak jak też Wspomniałeś, że y, Twórcy Wydawcy Chcą zarobić, chcą dotrzeć z produktem Do jak największej ilości osób I bardzo Często Coś, co się wydawało produktem dla, dla, dla jakiejś takiej niszy, załóżmy znowu wspomniana seria Dark Souls, która nagle stała się tak ogromnym hitem. Ehm, myślę, że wie, wielu, wielu, wielu graczy. Hmm, nawet spróbowało, może nie przeszło, może nie, nie grało jeszcze tam set godzin, ale spróbowało tak jak ty, chociażby, nie. Mhm. Ale to, ja, wiesz, ja byłem trochę skuszony tym trochę innym doświadczeniem. Mhm. Bo ja, ja dużo, dużo czytałem o Dark Soulsach i właśnie, że one, wymusza, że one są sprawiedliwie trudne i że wymuszały na graczu uczenie się i że to uczenie się zwraca się potem w gameplay'u. I mi trochę brakowało takiego doświadczenia. No, niestety było to dla mnie zbyt wyśrubowane, ale może jeszcze kiedyś wrócę, jak wyjdzie jakiś bardzo dobry port na pc -ta, albo kupię sobie w końcu konsolę. Nie, no jest przecież. No, Dark Souls 3 i 2 są, nie wiem, czyli Master też są, są w dobrych portach na, na, na pc -ta i wiele, wiele osób właśnie gra na pc -tach. No, no to. I grają i chyba. Prawdopodobnie wrócę kiedyś. Są ludzie, którzy grają na no w Dark Souls y na myszce też, więc to nie jest tak, że e, tylko musisz, ludzie, którzy mają pada, mogą grać. Natomiast mm, ja uważam, że, że generalnie e, grają wszyscy. Że to, to już nie jest tak, że, wie, że mhm. jesteśmy tą, tą, tym, tą grupą geeków siedzących w Co salonie gier. E, grają, grają wszyscy, grają wszyscy i ja nawet ciężko dla mnie. Mm, ta, ta granica między graczami hardkorowymi a casualowymi to ja już za bardzo jej nie, nie potrafię. O, o, o, wiesz, nie ocenić, nakreślić. nakreślić na przykład wiesz, jakiś mistrz yy, kurcze, jakiś tam nie wiem, League of Legends zarabia 3 miliony dolarów rocznie yy, ma kontrakty reklamowe podpisane na, na też jakieś tam powiedzmy setki tysięcy dolarów i mówi że on grał w życiu tylko w trzy gry, nie? A to jest gracz hardkorowy czy casualowy w takim razie? On mówi, że League of Legends to jest trzecia gra, w którą grał to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest, tak jak sobie myślisz, to jest casual, czy to jest hardcore? No, to jest hardcore, bo on gra 10 godzin dziennie, bo on mówi 8 godzin trenuje, 2, 2 godziny mecz tam ligowy, nie? Znaczy no, ja a... bym, że to jest sportowiec przede wszystkim. Zawodowiec, no tak. Ale, sportowy, y... to jest gracz sportowy. Gracz sportowy, no oczywiście, ale, yy, ale gracz, a no. załóżmy, ktoś, kto na przykład ma tak jak przy okazji podcastu o E3 wspominałem. Yy, serdecznie odsyłam jeszcze raz bardzo, bardzo mi się ja wydaje, że, to że fajny jeden z naszych bardziej udanych podcastów mm -hmm. znaczy no, na razie nie mam ich za wiele na naszych, yy. no dobra, yy, coś wspominałeś no, o tak, tak o że, tym że, że, że są, znam ludzi, którzy kupują trzy gry rocznie dosłownie trzy gry rocznie kupują yy, i to jest FIFA to jest, yy, nie wiem Hmm, jakieś wyścigi i menadżery na przykład sportowe i grają tylko w to, ale grają codziennie to są ale czy to są też jak ich nazwać, no bo, bo ciężko powiedzieć, bo oni grają albo codziennie albo ludzie, którzy grają tylko w nie wiem, World of Warcraft o, w Fortnite'a w, Fortnite w no właśnie, p, nie wiem w, w, tylko w, w, w symulatory lotów e, no, wyścigi Gra nie? właśnie, gracze to jest takie słowo współcześnie jak, nie wiem, telewidzowie i teraz wszyscy są graczami i kurde to jest dla wszystkich no wiadomo, że są rzeczy, które y, są bardzo niszowe ale i tak oni się starają zdobyć kolejnych kolejnych, kolejnych i to wiadomo, że pewne rzeczy ulegają uproszczeniom, ulegają yy. zmianom czasem na lepsze, mhm. czasem na gorsze i super dyskutujmy o tym, bo to jest ciekawy temat ale do odmawianie jakiej, jakiejś grupie, że nie, tak. że nie jest godna miana gracza, czyli gr grania w gry, to jest śmieszne. Z, ludzie, którzy robią wyzwania, to zawsze sobie te wyzwania będą i tak potrafili wewnątrz systemu stworzyć, czego doskonałym przykładem jest zrobienie sobie wegańskiego Właśnie wyzwania w Skyrimie. Czy, mm... A poza tym tych gier, które oferują bardzo wy, wysoki poziom trudności, jest całkiem sporo. Współcześnie. One wychodzą, one cały czas mają, mają rzesze fanów, znaczy może nie rzesze, ale grupki fanów. Oczywiście. Więc yy, ciężko mówić, że brakuje gier, które stanowią du duże wyzwanie. Wspomniany Cuphead, który mówiłeś, że, mhm. że, że, że ci tyle fajdy sprawił. No kurde, to jest gra. Cuphead jest super. Opierająca jest się trudny. na walce z bosami. Niedawno była też inna gra mm, trud, od, z, z trudnymi walkami z bosami, Nazywała się Fury, o ile dobrze kojarzę. Yy, nie wiem, czy to były ekskluzyw, czy nie, ale... to yy, pewnie, pewnie tak, bo nie słyszałem o niej. Fajna... Yy, to, to, to wydaje mi się też, to, to było tylko walki z bosami. ale yy, czy, czy, czy parę, parę lat temu była taka gra yy, Malicious, nie wiem, czy kojarzysz. Yy, tam nie były jest. też takie właśnie deweloperem, taka japońska kreska e, podejrzewam, że tak, bo teraz już patrzę, to wydawcą był osony, a deweloperem była firma, która chyba zbyt wiele nie zrobiła, bo była tylko właśnie ten Malicious co, firma nazywa się mm, Alvion, więc myślę, że nic więcej nie nie, nie, nie, nie poczynili e, ale to też było tak, że była jedna wielka arena i Poza, poza tą areną, no tej mobkami to był tylko jeden wielki przeciwnik eee, no Mam, mamy coś jeszcze mądrego do powiedzenia na ten temat hmm. bo już licznik tam powoli już dobija do dwóch godzin więc yy, wiesz trochę się rozgadaliśmy dzisiaj dobra to jeszcze ostatnie pytanie jasne yy, lubisz trudne gry? lubię, lubię trudne gry, lubię dobrze zrobione trudne gry, lubię trudne gry, które mnie y, będą stymulowały do tego, żebym coraz lepszy i coraz lepszy, ponieważ sprawa mi to satysfakcję, że y, kiedy myślę o tym, że na przykład, y, nie wiem, kurczę, y, kiedy myślę o tym, że y, nie wiem, 200 godzin temu y, y, y, y, wiesz, umierałem w y, Binding of Isaac, mhm. umierałem jeszcze zanim doszedłem do pierwszego bossa, a dzisiaj potrafię grę przejść na jednym ciągu, to sprawia mi to satysfakcję, bo widzę, że no, zrobiłem pewien progres, że gra postawiła mi wyzwanie i ja temu wyzwaniu sprostałem i to daje dużą satysfakcję. Yy, lubię trudne gry, jeśli one są zrobione dobrze. Mhm. No, no i o, o, oczywiście jeśli mi będą pasowały, bo wiadomo nie, nie każda gra jest dla każdego, więc, ale generalnie lubię, yy, chociaż, kurczę, Ujmę to w ten sposób. Jeśli gra jest dobra, jest trudna w odpowiedni sposób, to nie, nie przeszkadza mi, że jest trudna. Jeśli jest bardzo dobra, to nawet lubię ją za to, że jest trudna. Ale to, to nie jest tak, że szukam trudnych gier, y, że trudne gry jako jakieś kryterium y, mhm. szczególnie przyciąga. Rozumiem. rozumiem no. A jak, jak to wygląda u Ciebie? E <śmiech> Powiem szczerze, nie sądziłem, że tak bardzo lubię, powiedzmy, te trudne gry, bo w tym roku właśnie miałem ten kontakt z Bloodborne, z drugimi Soulsami, z trzecimi Soulsami, z grom więc nie sądziłem, że ja po prostu lubię w takie gry grać aż tak bardzo. I, i mimo, że powiedziałem, że one są wymagające, ale czy one są, one są bardzo uczciwie trudne i wymagające mm, to się łączy z tym, że nie sądziłem, że ja mam tyle pokłady takie pokłady ym, cierpliwości, cierpliwości ym, bo to była zabawna sprawa wcześniej tuż przed yy, Da, przed, przed Bladbornem skończyłem właśnie Darksiders, czyli takiego typowego slashara, gdzie tam, wiesz, idziesz i tym, tym bogiem wojny, e, tą wojną, tak? On, tak, tak, wojna. E, wbijasz się w, w hordy demonów i e, kurczę, no nie sądziłem, że będzie mi tak łatwo wejść właśnie w Bladborna i Uczenia się tych schematów, poczekania, wyczekania pewnych rzeczy, czy nawet celowo po, po kilka razy podejść do, do jakiegoś bossa, żeby zobaczyć, jak, jakie on ma na przykład, wiesz, ciosy, żeby się do nich przygotować. Mam taką właśnie jedną jeszcze ostatnią anegdotę, która, którą o Dark Souls 3. Zaraz na samym początku gry jest korytarz w prawo, w takim kanionem mm, przy ścianie muru i tam jest taka gigantyczna, kryształowa jaszczurka, którą oczywiście w pierwszy raz odpaliłem grę i sobie e, zwiedzałem i, e, i trafiłem na nią zupełnie niespodziewanie. To taki jest mini-boss przez zaraz na samym początku masz trzech przeciwników i czwartym jest załóżmy ona jest bardzo potężna i no, nie stanowiłem żadnego wyzwania dla niej eee, ale później kupiłem Dark Souls 2 i, i stwierdziłem, że nie będę grał w trójkę tylko, tylko przejdę dwójkę i, i będę grał w trójkę taką sensowną kontynuację eee, i jak ostatnio odpaliłem trójkę to przyde nią z marszu. Po prostu wybadałem tylko wiesz, yy, yy, w którą stronę robić zawsze rokę, żeby ja ataki ci nie, nie, nie dosięgały i, i, i bez straty życia ją pokonałem, więc. Znaczy, że w, te wyrobione odruchy dały, mm -hmm, opłaciły się. Opłaciły się. Także mm, bardzo lubię trudne gry. Super. Ale yy, jeden lubię też się frustrować poziomem trudności trudnych gier i na przykład to jest taka jedna gra Enter the Gungeon, albo ja lubię w ogóle roguelike'i, mm, też Binding Isaac, czy, czy mm, kurczę, zapomniałem jak się nazywa e, Rogue Legacy I, i to są takie gry, które e, lubię pograć dwie godziny raz na jakiś czas i się sfrustrować e, z swoim brakiem skilla A, ale lubię do nich wracać Bawię się dobrze, nigdy, nigdy, poza spelunki, nie, nigdy jakoś tak bardzo nie, nie, w, nie wciągnąłem się w jakiś tak na dłużej, hardkorowo, no, chyba tyle. Dobra, to, to może ja krótko o tym, za, za co lubię gry trudne, okay. niektóre. Bardzo lubię stalkera trudnego za to, że komplementuje, tak jak już mówiłem wcześniej, że poziom trudności jest zintegrowany z klimatem gry. Mhm. I to chyba na tym ten przykład mogę ekstrapolować, że gra jest jakaś, że lubię współczesne gry, kiedy są trudne, wtedy kiedy one sprawiają, że całe doświadczenie staje się spójniejsze. Jeszcze jest krótki przykład, obiecuję, że to już ostatnia anegdotka z mojej strony. W grze Psychonauts, nie wiem, czy grałeś. No pewnie. Ona jest bardzo łatwa aż do samego końca. Gdzie o, o, ostatni poziom jest bardzo, bardzo trudny ponieważ on, mówiąc na większym skrócie, gra rozgrywa się w umysłach niektórych osób, do których to umysł mhm. wchodzi główny bohater. I one są zwykle łatwe, ale kiedy bohater wchodzi do tak jakby własnego umysłu, skrzyżowanego z umysłem głównego złego, to jest bardzo zabawna, bardzo absurdalna i bardzo błyskotliwa gra. W każdym razie kiedy główny bohater zbaga się z własnymi doświadczeniami, gra od razu robi się trudniejsza, w tym sensie, że ten główny bohater walczy tak jakby sam ze sobą. I on walczy z figurą swojego demonicznego ojca, który wiesz, wymagał od niego, no, przepuszczał go przez katorżniczy trening w cyrku, w realnym życiu, mhm. więc w jego podświadomości ten poziom, na którym on z tym zmaga się ze swoim ojcem, też jest bardzo trudny. I to też odzwierciedla sposób, w jaki sposób w jaki główny bohater postrzega swojego ojca i sposób y, y, y, jakie doświadczenia ma za sobą y, i w ten sposób gracz może odczuć, że ten Raz był tak bardzo maltretowany chyba, y, chyba na sam no. koniec jedyna gra jaką zaspoilerowaliśmy w tym podcaście no i znaczy to jest spoiler nie wiem nie, nie, nie ujawniłem przecież tego ostatniego twistu okej okay. No, ujawniłem tylko, że ten właśnie raz zmaga się z własnymi doświadczeniami mm -hmm. w cyrku z cyrku i yy, a to wiadomo przecież od samego początku gry, nie? Że, no tak, że on, tak, on, on usięgł z cyrku, żeby wstąpić do tych Psychonautów yy, więc, więc to nie jest spoiler tylko, że ostatni poziom gry jest trudny w ten sposób, że on jest odzwierciedleniem tej, tego ciężkiego życia, które przeżywał raz i tego, hmm. że no, walka z samym sobą jest zawsze najtrudniejszą walką. Hmm. I to jest... Ja się na początku strasznie frustrowałem tym poziomem trudności, ponieważ gra, gra, gra która 90% czasu jest niesamowicie łatwa, nagle zrobiła się szalenie trudna, ale kiedy no, zrozumiałem w jaki sposób twórcy, co twórcy chcieli przekazać, to doceniłem tę, tę trudność. Jasne, jasne. Dobre, dobre połączenie mamy, bo na początku mówiliśmy o grze Circus, i teraz ten Circus mm -hmm. wrócił. No, trochę w innej grze. Jeszcze, jeszcze, jakaś, jeszcze jakaś gra, którą trudna i za co ją lubisz, czy? czy no, masz... to kapret, ale kapret mm -hmm. jest. Znaczy, Cuphead jest takim hołdem złożonym, tym starym, trudnym grom. Więc ona nie jest trudna dlatego, bo, jest, bo taki jest świat przedstawiony, tylko jest trudna dlatego, bo ono reprezentuje pewien gatunek, który kiedyś istniał. No, i ten, stanowi, ten gatunek to, się ma w jakiś tam niszy całkiem nieźle. Tak ale... tak, ale to chodzi o to, że to jest taka próba rewitalizacji mhm. tego gatunku dla szerszego odbiorcy. Jasne. Więc no i to, to chyba tyle z mojej strony. Ja wymieniłem te trudne gry, które lubię i, i, i za co je lubię, więc tutaj nie będę się powtarzał. Eee, no, pewnie czegoś tam oczywiście nie omówiliśmy, bo, bo, bo, bo pewnie <grych> można by było no. drugie tyle nagrać o trudnych grach, mm, o tych poziomach trudności. Eee, I konkludując... Tak. Czego, się dzisiaj konklu Czego się dzisiaj nauczyliśmy? Że... że Gry były i będą i, i, i są trudne i są łatwe i, i... I są różne. I są różne. Bardzo dobrze. Dokładnie. Taka nauka wypłynęła dzisiaj z podcastu. Może Wy jeszcze jakieś, drodzy słuchacze, inne wnioski wyciągnęliście. Dzięki serdeczne, Michał. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Cześć.